Cześć, witajcie w 17 odcinku podcastu Gierkowcy. Ja jestem Piotr Zaborowski, a dzisiaj ze mną w studiu. Jest Diana Bombel. Cześć. Która do nas wróciła w końcu. Jest Hubert Bejda. Cześć. Jest także Dominik Kowalski. Hej, hej. No i możemy sobie zacząć nasz nowy odcinek po dwóch tygodniach. Nie ma specjalnie newsów w tym, w tym tygodniu z tego co patrzę, przynajmniej nic ciekawego, nie wiem, patrzyliście coś? Bo tak przeglądałem i nic, nie było coś co mnie ciekawi. Jedyne co, no to dopiero gdzieś tam w następnym tygodniu będziemy mieć ciekawsze informacje, bo będzie konferencja Sony 7 września, nie? No to na pewno PlayStation nowe, Slim. No pewnie takie rzeczy, a tak to nic, nic ciekawego się nie pojawia, jakieś nowe zwiastuny ReCore i takie rzeczy. No i ma o, Mafia 3 dostanie DLC i... Wow. Wyłapałam jeden dość zabawny, gdzie Ark, bodajże, żeby mnie oszukała teraz, gra ze wczesnym dostępem, dostaje płatne DLC, które już jest z produktem. Ta jest jeszcze lepsze. Nie wiem czy wiesz, ale ta gra w końcu dostanie, uwaga, w końcu dostanie update na Xbox One do 720p. Wow. wow, nie? To jest ja ja chyba Akces, Ale ta drama, uwaga, uwaga, jest w early access na Xboxie od dobrego roku. Mhm. A graliście w ogóle w to, bo ja tego nie znam nie? specjalnie. To, czyli gadamy o grze, którą w ogóle nie graliśmy. No, wiesz co, to nie chodzi Zabaj. o samą grę, czy okay, my gr w nią graliśmy, czy nie, tylko chodzi o to O sam pewien fakt. kamień milowy w branży, naprawdę, że do gry my Robimy DLC czasem... do gry, która jeszcze nie została w pełni wydana, nie? jest Ferdy i wydajemy ją jeszcze w i DLC zostanie wydanie jeszcze w trakcie, serii jest access, najprawdopodobniej. Więc cool. Ja to dla mnie był jedyny news, który mnie zainteresował w tym tygodniu. Bo nic więcej się nie pojawiło. Tak naprawdę ten tydzień to stoi pod um, w zasadzie znakiem grania w Battlefield Tak naprawdę przecież. Ja nic nie tak, śledziłem, tak. tylko grałem. Starałem się nagrać najbardziej. Dokładnie, no bo beta jest tam do, do 8 września, czyli już dawno po, jeżeli tego słuchacie później. Ale tak, my trochę, trochę podraliśmy. I może od tego, od tego zaczniemy taką krótką pogadankę, bo w, w tego Battlefielda grałem ja, Dominiki Hubert na, na Xboxach One oczywiście. Diana tam patrzyła z botu u siebie, tam Marek, u Marka, prawda Diana? Tak, tak. Patrzyłam jak ogrywał i wściekał się na błędy. To beta, to beta była. To beta, to beta, no tak, weź... ma, ma prawo być, ale nie podwołał go to w żaden sposób. Zagrał, odinstalował, poleciało. Tyle. Matkaż, tak? Sama jeszcze zaś... nie mam zdania. Ja mam jutro kolokwium poprawkowy nie miałam czasu zagrać. Ale odpalę sobie, zobaczę, bo ja byłam naprawdę nahypowana na ten tytuł. I bardzo chcę go jeszcze zobaczyć. Ograć chociaż te 2-3 godzinki. Ale mówi, że niespecjalnie w ogóle lubi FPS -y i ten totalnie mi nie podszedł. A sama zweryfikuje dopiero tym tygodniu. Mm -hmm. Rozumiem. To może zaczniemy od dobrych rzeczy na temat Battlefield One, bo ja, ja mam trochę wątów, ale najpierw zaczniemy od tych dobrych. Czyli przede wszystkim jest ładne. Prawda? prawda? Chłopaki, zgodzicie się ze mną, jest, że jest ładne. Tak, jest bardzo ładny na Xboxie One. Mm, Nawet jest na 720p. Aż... Jest też podejrzanie ładny, jak na 720p. Ja tak o tym myślałem i patrzyłem na tą mapę. To może być też wina tego, że to jest pustynia. Na tej mapie jest pusto, na tej mapie praktycznie nic nie ma. Być może. Jest Tam no jest szans. tylko piach nie? i parę domów, które są białe i może podciągnęli jakoś tą grafikę. Może, może te cztery są w troszkę wyższej rozdzielczości, pomimo, że cała adres w 720p, to te cztery mhm. powiedzmy są w 1080 i to po prostu wygląda dobrze. Nie jestem Digital Foundry nie jestem wyrocznią, nie? My no ja, może ja patrzę... nie straszy, tak? Jest, jest przyjemnie dla oka. Tak, nie straszy, jest przyjemnie dla oka, oka. są świetne wybuchy, czyli, kurczę... Nie wiem jak to powiedzieć. Transformersy w figurce w pierwszej wojnie światowej. Tam się tyle dzieje, że, że to głowa mała. Ciekawe określenie. Transformersy. <śmiech> może to rozwinąć. <śmiech> dlaczego Transformersy? Dlaczego transformersy? <śmiech> Bo transfo w filmach o Transformersach masz masza wybu wybuchów. Znaczy no wiecie, no, tak naprawdę to pokazali pole walki i to jest świetnie uzorowane. Tam wszystko się dzieje naraz jedziesz czołgiem, obok przylatuje koleś na koniu, z szabą w ręce oczywiście obowiązkowo, niedaleko upada samolot, który kto, ktoś strzela z działa. tam się niesamowite rzeczy, to jest chyba właśnie największa i najfajniejsza, że w tej grze taki, taki ciągły rozpiedzie tam jest. Mm -hmm. No wpadł w lidzie ogól w ogóle, bo to, to jest tak naprawdę część tej serii. To jest tak Tak naprawdę e to nie ma cichych momentów, praktycznie non-stop ktoś strzela. Tak, tak, mm -hmm. tak. Jeszcze te, taka ciekawostka co do grafiki. Nie wiem, na szkoda, że nie grałaś, ale na PC-cie zrobili coś takiego jak rozdzielczość. Taka rozdzielczość, co się procentował ustawie suwakiem I przychodzę do kumpla i on mówi, o, mam Batfielda na ultra, mam Batfielda na ultra, zobacz, patrzę, a tam rozdzielczość 45%, czyli jakieś takie 720p, nie? <dzies> <ścoughs> <śmiech> po nagraniu odcinka pójdę i pobawię się tym suwaczkiem no. No, z ciekawości wrzuciliśmy 100% rozdzielczości 3 klatki na sekundę. Więc może to jest to, dlaczego ta gra jest tak dobrze oceniana przez, przez specjalistowców. Mogą się tam pobawić i pojechać swoje ego. O, mam ultra, ta gra jest dobrze zoptymalizowana. W sumie <śm> ja <śm> komputę nas jest combine, więc myślę, że bez problemu będę mogła to spróbować. Zabawa mm. z suwakami, okej okay. no. Każdy się bawi jak może, nie? Niech ale jak, jak już mówimy o suwaczkach i tego typu rzeczach to w tracie mieliśmy różne problemy przynajmniej na samym początku próbowania się podłączyć, po serwery jej padły Tak, no i ja tam ty... był jeden taki dzień w którym, nie wiem To był pierwszy dzień bety Pierwszy m dzień bety, ale tam jak coś hakerzy się przyznali do tego czy coś tak, było. DDo poszedł na serwery jej. Mhm. Ale w czasie, w którym były te problemy, co jakiś czas udało mi się podłączyć. Nie dało mi się podłączyć pod żaden mecz, pod, pod serwer bezpośrednio gry. Ale przynajmniej do tych serwerów jej, więc można sobie przejrzeć menu. No i przeglądając to menu, zacząłem chodzić w opcje, takie rzeczy I to, ile rzeczy tam utrwali w wersji dla konsoli, to jest miasto. W sensie tych suwaków jest tak wiele, że ja nawet nie wiedziałem, co mam w ręce włożyć. Ja chcę, za od czego zacząć. zacząć nie wiedziałem. No nie, dawno... nie mogę grać, mam suwaczki. To prawie jak gra. <grym> <grym> nie, no dawno nie grałem na PC-cie i dla mnie suwaczki są już takie Pase. No, wchodzisz w opcję, a tam są trzy tylko te yy, trzy pola trzy wyboru. Trzeba definicje grafiki, jak jakiś kontrast, jakieś takie No, no, no i koniec. To jest wszystko. I włączenie, na i włączenie napisów ewentualnie, jeżeli tak. jest Dokładnie, to jest wszystko, ja tutaj to nie jest po prostu wszystko, ustawienie dźwięków w formie stereo dla danych czasami są na przykład, jak się podłącza odpowiednie słuchawki, tam Logitecha akurat z tego, co widziałem, serię D promują tam patrzyłem także sobie dokładniej, jakieś ustawienia do, do, do obrazu, no to też można sobie poustawiać, e, czy chce się ciemniej, jaśniej, e, więcej zieleni, czerwieni, co tam byście chcieli, nie? No, Dla mnie bardzo ciekawy smaczek, jeżeli chodzi o, o wchodzenie w menu. Które wygląda jak w Frontie tak by the way. <grym> Bo ta gra jest jak w Battlefront ale teraz oni unifikują. To dzisiaj włączyłem Battlefield 4 na chwilkę, żeby porównać sobie. Od razu odkryłem, że gra jest dużo bardziej płynna. To jest wszystkim to. I menu są takie same. Oni wszystko unifikują wtedy w jeden, jakiś jeden hmm. silnik ten. Ale um, płynna w sensie frame rate'u? Tak, jest dużo płynniejsza jednak. Hmm, a ty mnie zaskoczyłeś. Pierwsze, pierwsze wrażenie, że, że po prostu fajnie chodzi, naprawdę. Dobrze, ale powiedzmy o samej grze, bo tak gadałem też z jak pocetowcy cetowce. Słowakami, <laughs> uh -huh. Nie, no to jest no to ważne w, nudą, w kontekście... Także to musimy bardzo tutaj popłynąć już. To jest ważne w kontekście gry w ogóle w Battlefield One. No bo jak będzie zły frame rate, patrz Layers of Fear, to będzie ciężko się grało. Tym bardziej w multi, właśnie. No. Przy złym ja frame Czy pamiętam no. o tym, że to jest ciągowa wersja beta tak naprawdę, no nie? Nie, no, no. oczywiście, tak. Tutaj, tutaj głównie były jakieś testy najprawdopodobniej właśnie serwerów, jakieś pokazania rozdrywki, żeby ludzie trochę bardziej być może nahypować. Moim zdaniem trochę przedobrzyli przez to, jak tak patrzę, jest trochę osób, które mówią tak, spoko, fajne, ale bardzo dużo ludzi powiedział, że kupi Titanfall Fold 2 A dlaczego? No on jest gorszy, no, on jest gorszy, Piotrek. Przecież dużo mniej ciekawy. Dobra, co, Titanfall 2? Mówię, tak jak rozmawialiśmy kiedyś podczas, podczas jednej z rozdrywki. Dla mnie Titanfall 2 jest dużo prostszy, przez co jest, mam w pewien sposób łatwiej mi się w niego grać po prostu. <laughs> tak, Przerażam, że tak trochę ci wpadał słowo, ale u mnie się bardzo rozpadało, więc słuchacze będą mieli chyba burzę w tle, ale okej. Okay, ja myślałem, że ci koty biegają po mieszkaniu. Tak, okay, okay. Właśnie Akurat myślałem, że w sąsiad. Idealnie po prostu mi tutaj tłucze, okej. Okay. Kontynuuj, Piotrek, kontynuuj. No to się zdarza, wiesz. Z zawsze mogliśmy natrafić na duże, na, na jakąś deszcz w Battlefieldzie, nie? <grystanie> tak, zwłaszcza na pusty. No, Budże pieskowa, pieskowa była, nie? Osem, osem. ona tłucze w okna dachowe, tak. <grystanie> Dużo mam mówić o tej grze tak od złego, ale, kurka, dzień w dzień graliśmy, no. Po trochę. Tak, ja Pierdzielec, tu się dzieje. I słuchajcie, to jest ten, ten deszcz, to on robi doboty. Jest wrzesień, zbliża się jesień. Kupy ale, ale wiecie, deszczy, co to są normalnie. Nie, i podcast. Na, na, na nagraniu to zostawię, no bo nie po to wyciąć. No szok, dobrze. Mówmy o tym pan może by coś słyszał. Dobra, to słuchajcie, jest tak, że sam, sama rozrywka w tej becie była podzielona na takie dwa tryby. Jeden to był Conquest, a drugi to był Rush. I większość czasu spędziliśmy chyba przy Conquestie, tak naprawdę. Tak, no bo to jest taki główny tryb Badfielda, który już jest od, od początku w serii. Tak, i jest największy, bo tutaj mm. naprawdę 64 graczy, i w ogóle, wow, wielka bitwa, nie? Na konsoli, w ogóle, what the hell. Więc to jest mocno promowane, a reszta jest takie mniejsze, taka w cudzysłowie popierdolka, nie? O kurde, minik, ciebie to się tam zawalił? Nie, nie, bym nie, nie, nie, to nie, nie, nie, tylko nie, pod nie, dachem nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, padały na ten nie, nie, nie, No to to ciekawe. No, wracając wracając e, Tak, ten tryb Spróbujemy. jest takim znakiem rozpoznawczym e, Batfielda od samego początku i no, cały czas jestem sam właśnie e, gdy zapowiedzieli Batfielda One było dużo obaw o, o siedzenie cały czas w ko kopach, a to jest tak naprawdę skórka na, na Batfielda czwórkę Tak tak, to prawda. Jest tu dużo, bardzo dużo akcji. Dużo się dzieje i, i to nie jest takie, to, to, to nie jest odzwierciedlenie tych realiów Tak, Tak, ja jestem właśnie zarządzony, że oni cały czas robią to samo i to samo i to samo. Ja wiem, że gracze tego chcą i tego oczekują i to dla nich jest fajne, ale jakby raz zaryzykowali i coś innego. Właśnie taką drugą wojnę, pierwszą wojnę światową, żeby coś, jakieś siedzenie w okopach, cokolwiek to było dużo ciekawsze porywająca rozgrywka, siedzisz po 8 godzin w okopach nie, na przykład, no, już widzę wyrywa z butów i wszyscy rzucają się z portfelami na taką propozycję, naprawdę ja wiem, ja, ja wiem ale chociaż Campery, taki pompezy to... w Battlefield 1 to uwielbiają tak chociaż Serio? taki mini tryb który jest tam gdzieś z boku sobie siedzi można sobie pograć w takie w taką prawdziwą pierwszą wojnę światową a nie a, a nie battlefieldową no, pierwszą wojnę, wojnę się światową zrobić. fajny byłby to tryb na pewno no, prawda jest taka, że sam Konquest Konquest, tak jak mówisz, jest znakiem rozpoznawczym i ludzie nadal nie traktują tego jako gry, która ma swoje zasady, tak? Gdzie, gdzie mamy te punkty, trzeba je odbijać, za to dostawać punkty tam do, do, do scoreboarda. Tylko ludzie to grają jak w deathmatch. I to jest no. bardzo słabe, bo w tym momencie cały klimat tej gry jest totalnie zniszczony. My najbardziej wkurzają ci kamperzy. Po prostu ja nie za bardzo wiem, jak można czerpać przyjemność z tego, że siedzi się po parę godzin na skalę i się strzela do ludzi. I jak? Przecież to jest Battlefield. Można jeździć samochodami, czołgami, latać samolotami, biegać po tej mapie, a oni siedzą i, i czekają na ludzi. A to nie jest tak, że najłatwiej tam zbierać flagi? Jest. No to jest już tak. wiesz, dlaczego tam siedzą. No, a to nie ma. Czego <gry> z z gry. My, my, my chcieliśmy też stać, jak draliśmy, naszą taką grupką. Zobaczyliśmy, że wcale na tych fragach nie trzeba. Siedzieć, tak, kampić i zbierać, zabijać te fragi, tylko właśnie od punktu do punktu jeździć. Bo my jak robiliśmy sobie, wsiedliśmy do samochodu czy, czy czołgu i robiliśmy od punktu do punktu zbierając pontę, po prostu, nagle się otazywało, odezywa, że byliśmy na samej dużej scoreboarda. Pierwsze pięć miejsc to nasza drużyna, nie? Nie wiadomo dlaczego, wiadomo, bo chodziło o punkty, a nie o fragi. Hmm. Ale to nie wszyscy patrzą akurat na tą statystykę. No właśnie, bo ona może być wliczana jako najważniejsza w Battlefieldzie, a tak naprawdę ludzie patrzą na współczynnik deadów i fragów. No właśnie, i to jest, to jest bardzo, bardzo trzywdzące dla tej gry. Hmm. Tak, tak mi się wydaje. Ale jest jeszcze jedna z która tą grę. I to jest to, że ja na przykład osobiście grając, zmieniając bronie czy klasy. Czy Prócz Medita, który, którym najczęściej grałem, to tam próbowałem wrócić i i snajperem. Nie czułem totalnie ciężaru tych broni niektórych. Serio. Każda broń strzela dokładnie tak samo. Znaczy, po, poza rozdzieleniem, że masz um, strzelanie um, takie jednostajne tak i automatyczne, to wszystkie z broni strzelają dokładnie tak samo jak w Battlefroncie, Piu, piu, piu. Tak, bo, ale tam były jakieś trzy bronie tylko dla każdej z klas, więc ja Motower myślę, że to... Powinni pokazać, że ka każda z tych broni powinna się mocno od siebie różnić na tyle, żebym ja mógł poczuć, że trzymam kurczę jakiegoś SM... Nie, nie, SMG, tylko nie wiem, jakiegoś kałacha, czy, czy cokolwiek innego. Ja w tym momencie cokolwiek byś nie brał, to się czułeś tak jakbyś wziął laserowy przecinak, że się tak wyraża. W Battlefield 4 i 3 było to samo w Być może, się, ale Battlefield, przy... Battlefield pierwszej był wojnie wzorowany, wojnie się wzorowany na Battlefieldach i dlatego masz wrażenie, że Grasz w Battlefronta Jest, jest na to szansa to, się, no, Mi się to bardzo nie podoba Pamiętajmy, że to, to samo studio jest I oni będą grać cały czas tak, Te same gry robili Dominik to ja to żyję, żyję. Ja, ty, ja ja w tej burzy tutaj jestem No ja wiem, że jesteś w burzy, ale jestem tam. tam. jeszcze graliśmy troszeczkę tam z Robertem I w sumie mm, On jest zawiedziony strasznie tą grą bo, bo jakoś tak nie spełniło oczekiwań tak naprawdę w dużej mierze. Znaczy mi się nawet podoba, nawet rozważam zakup na premierę w tej chwili. Bo jakoś tak, kiedyś się tak jak powiedziałeś, kiedyś się wykonuje te zadania to, to, to naprawdę dużo zyskuje i ja na przykład w ogóle nie zwracam uwagi na tablicę wyników. W tej chwili, powiem szczerze. Tak, no, to będzie świetna gra do, do pogrania ze znajomymi tak. w nawet, nawet myśleliśmy, któregoś razu, tylko nie wiem, czy tak wypali, bo to jest duża akcja, żeby zrobić jakąś, jakieś starcie, takie między podcastami, między fanami podcastów poszczególnych i żeby wypełnić cały serwer ludźmi, którzy mają ochotę pograć zgodnie z settingiem, a nie tylko tam kampić gdzieś na skałach. Mm -hmm. tak Każdżo, no, kolejny problem, platforma, każdy ma jej no, właśnie przykaz by się okazało, ile jest tych graczy tak, na, na Xbox One, tak naprawdę, tak? Na pewno nie wiem, czy by się znalazło 32 graczy w sumie, to jest ciekawe. Może dałoby się wszystkich graczy z Polski ściągnąć <laughs> do tej sesji. Nie, no, nie, no, nie, wiem, nie wiem, powiem szczerze, ile jest Xbox One w Polsce, którzy grają w tą grę. Mi się tak wydaje, że niezbyt nie dużo. Przede wszystkim patrząc po tym, ile ludzi ma ochotę to wziąć w ogóle na Premiera, na PS4, tak patrząc po punkietach, które były na tych wielkich grupach podcastowych, to Xbox One to w ogóle taś totalna nisza, jak zwykle. Przy każdej takiej większej premierze mój platforma, mi się wydaje. To w Polsce. Być może w Polsce tylko, ale jest tak. I nie, nie ma co ukrywać no i patrzy, patrzyłem też ile osób osobom w ogóle spodobał się po prostu Battlefield 1 no i mówię, tak jak mówiłem wcześniej Titanfall 2 ludziom się dużo bardziej spodobał akurat ty Dominic masz takie doświadczenie że nie, potrafi, nie, nie potrafiłeś się podczas bety podłączyć tak? pod, pod znajomych, dlatego uważam, tak, że jest tak, zła tak, tak. ja z, Battlefield, z Titanfall 2 mam ten problem, że została strasznie takie tak jak mówiłem odcinać wcześniej bo to jest duży problem tej gry że nagle stworzyli grę typu Call of Duty D dokładnie 1 do 1 to jest Call of Duty ja mam z tym problem ale to zawsze było Call of Duty A, Titanfall 2? czy Właśnie. Titanfall ogólnie? no nie nie, Titanfall nie był, nie był Call of Duty no jak, ja, ja w ogóle w BT dwójki nie grałem, ale z tego co pamiętam, no to jedynka była bardzo Call of Duty. W sensie jakby dodać mechy do Call of Duty to by było to samo. Myślę, że nie. Tam jest masa mechanik. To, to że akurat my graliśmy jedne, jedne z podstawowych trybów, tylko i wyłącznie, to nie znaczy, że to gra jest, jest Call of Duty. Właśnie ma więcej fajniejszych rzeczy wrzuconych. Tym bardziej tutaj w tej dwójce ma być dostawione tryb, gdzie tylko i wyłącznie mechami. Tylko i wyłącznie. No to trochę bez sensu. Może bez sensu. Są dedykowane gry do tego, tak? Choćby ten cały Hawken czy coś tam. Tak. Być może. Tak, ale. Mówię. Dużo osób jest zawiedzionych Battlefieldem 1 właśnie przez to, że jest taki, a nie inny. Wszyscy sądzili, że to będzie bardziej realistyczne. Bardziej będzie oddany ten... ta pierwsza wojna światowa... Stworzyli po prostu tak jak Hubert, mówił. Battlefield 4 z nakładką I wojny światowej i cud Malina działa. Hmm. Ludziom I czy się Ale Battlefronta, tak jak prawda. No, Battlefront to jest tak jak też Hubert wspomina, to jest Battlefield, tylko w troszkę odrojonej wersji i do tego zrobiona nakładka Star Wars, nie? Tyle działa. No ale zobaczcie, serwery zapchane, ludzie się dobijają. Czy jednak ktoś to gra, tak naprawdę? No, nie, my też kilka dni z rzędu graliśmy. Tak, tak ja tak sobie nawet. ale gramy. Ja nawet sobie wczoraj pograłem. Nie, mi się bardzo podobało. Mi, mi się bardzo podobało, ja na pewno biorę na premierę. O, to jest jakaś deklaracja. Mm. No ja tak się przymierzam. Piotr, raczej nie. Nie, ja nie. Ja... Battlefield 1 jeżeli kupię, to kupię go na, jakimś, na jakiejś promocji, tylko i wyłącznie po to, żeby móc podrać z chłopakami i sobie pogadać, po prostu. No to kupię jej Access. Będziesz miał 10 godzin z nami. No ale właśnie. na co mi jej Access? Dla Battlefield 1 i dla pogrania z nami właśnie. 10 godzin. To 10 jest 15 godzin, a później, a później co po tych 10 godzinach? I tak muszę no, go kupić. No nic, to no, ale będziesz grał z nami 10 godzin. To jest strata to... kasy. Taniej mi <grym> wyjdzie kupić grę na promo. Do <grym> 15 zł jest halo. Ale... No tak, mówię. najtańsza metoda pogranie 10 godzin w sumie no. <gry> Nie wiem, ja, ma, ja mam wielkie opory przy tej ale ze względu na to, że specjalnie mnie nie jara no. To już kiedyś mówiłem no, okay. Ja jestem bardzo ciekawy przede wszystkim trybu fabularnego, bo to może być bardzo, bardzo fajne Tak, ta. to Wymodni może być nim. fajne, jeżeli się postarają hmm. Czas pokaże, no zobaczymy Na pewno do recenzji i tak dalej a, no i no, jeszcze rzecz, jedna. Kunie są super. Ja uwielbiam <głos> <głos> jechać koniem i kawaleria jest super zrobiona i no, tak naprawdę jak to wyjdzie, no to będę tylko tym grał. <głos> będę tylko kawalerią. Niestety tak. z kawalerią jest to, że nie, nie ma klasy że to, to trzeba się zespołnować Nawet na koniu, wtedy się nim stajesz, tak? A nie zawsze masz tego konia? To, to jest właśnie bardzo, bardzo źle zrobione, mm, ponieważ jak zginiesz, a twój kon nie zginie, to on tam zostaje i nie masz żadnej, nawet nie wiesz gdzie on jest, jak się zesponujesz jeszcze raz, nie ma żadnej informacji na mapie gdzie jest koń, nie, on nie wraca w jakiś sposób do bazy e, i musisz go szukać, albo szukać sobie nowego konia, to jest beznadziejnie zrobione. Jezu, tak bardzo nierealistycznie No, ale nie, nie Chociaż na mapie, żeby był zaznaczony To jest wszystko, co chciałbym mieć No tak, to A na ten mapie konie działa zaznaczony. jak czołg po prostu Tylko, że jest koniem, po prostu on tam Dostajesz broń odstrenu, jeszcze nie? Dostajesz broń i No, kurczę Jednak koń to jest trochę coś innego No, wypadałoby, no A to jest nowość absolutna, tak? W tej, mhm, w tej serii, tak, więc ten, ten. Jeśli ktoś chce jeździć koniem cały czas No, to nie może <głos> zabierają możliwość <głos> ale mimo, zobaczcie, narzekamy narzekamy, ale graliśmy, kurczę, wszyscy długli, ja na 29. poziom Wiesz, to ma jeden powód, dlaczego graliście, bo to było moje jeszcze <głos> pewnie tak, pewnie tak, no i to, że to jest limitowany czas, to też tak motywuje, żeby wiadomo, ograć do oporu tak, No wczoraj, jeszcze przed wyjazdem włączyłem rano, żeby zasłużyć na ten śmiertelnik legendarny który tam się dostaje, kiedy się 15 8, 4 dni pod rząd gry. Czy tam w ogóle 4 dni. No i, i wiesz co ci to da? Nic ci to nie da, bo ci wszystko. No, ale ma go teraz. Może się cieszyć nim teraz. Nie, nie. On będzie w pełnej wersji gry dopiero dostępny. Także to jest motywacja, żeby kupić grę. Taki sprytny zabieg. No coś to. Nawet, nim co, Nawet nim co dają, powiem szczerze, no ale jakieś tam atry krywalizacji dali, bo on Jak... najlepiej... Dużo ludzi pograło? Jak ktoś cię zabije to widzi twój piertelnik. Yy, o Boże, od, odwrotnie, jak ty zabijesz kogoś to, to widzi twój piertelnik. Aha, na tym ekranie po śmierci, tak? Tak, tak, tak. Mhm, mhm. Nie, mi się setting, mnie tam setting ciągnie, powiem, ci, powiem wam do tej gry tak naprawdę. To mhm. jest to, że tam po prostu wszystko się na razie dzieje. Jak się gra dobrym zespołem to jest świetna zabawa, ale to jest warunek. Bez tego to nie ma sensu, moim zdaniem podchodzić i tego kupować. Także dlatego, jak wszyscy pytamy, czy ktoś kupuje, czy nie kupuje, żeby mieć ekipę do gry. Nawet się do pytam Roberta, czy kupuje, czy nie kupuje, ale z tego co wiem, tak, więc będzie z kim grać. No ze mną nie pogracie, choćby nie wiem co. Właśnie widziałem, że to jest ten problem, że brakuje crossplaya, no nie? Tak naprawdę. To jest to jest, głupie. Tutaj, tutaj jest to w ogóle dziwnie zrobione, takie spadły te serwery i jej. Coś, czego ja totalnie nie rozumiem. Dlaczego nie ma crossplaya um, pomiędzy właśnie PC? B, PS4 i, i Xbox One, bo Microsoft bo i tak się, się nie zgadza. Nie wiadomo, tak. Sony i Microsoft się nie zgadzą. Kupujcie konsole, ludzie, kupujcie. Twój kolega ma, gra na konsoli, nie możesz z nim pograć, musisz też kupić konsole. Nie, to jest, to jest dziwne, bo zobacz, taki Rocket League sobie z z tym poradził. Ale to nie jest kwestia eee, Tak, ale ty, ty grasz z pc ale ty nie możesz być w lobby z pc -tami. I nie możesz gra, grać jakby z ludźmi, którzy grają na pc i, i którzy grają na PS4. Testowałem to. To tak nie działa. Ty no grasz przeciwko PC tam tylko. To jest, to jest całkowicie bezsensowny zabieg. I, i czyst marketing. A to ciekawe. Się... Tak, tak jest tym Rocket League, tak? Tak, właśnie nikt, nikt o tym nie wie. Niesamowite. To jest... To jest bardzo ciekawe i bardzo dobra zagrywka marketingowa, bo każdy myśli, o Rocket League, wreszcie crossplay, a tak naprawdę dupa, bo mój kumpel ma PCT i nie mogłem z nim pograć, bo, bo nie. Mm -hmm. To pozostaje nam czytać na DRU od Microsoftu, takie jak na crossplay. No to idzie nowe, zobaczymy właśnie co z tego wyniknie. To no jest zobaczymy, ale podejście. jeżeli chodzi o Battlefield 1 te serwery, jej to właśnie trochę mi się to nie podoba, bo przez to, przez to że właśnie padły serwery EA, bo wszystko, cały ruch szedł tamtędy, a, a mogło to iść sobie na spokojnie przez Xbox Live, PlayStation Network i serwery EA, czyli tam po, po Originach i tak dalej no, dla pc ów i wszystko by badlało najprawdopodobniej. Mhm. Więc no, to jest problem duży. No Nie zmienia faktu, że ta beta była dużym wydarzeniem. Masa ludzi się rzuciło i albo, albo ten atak wykończył to wszystko, ale jakieś tam pacze wyszły, widziałem. Tak, wyszedł, wyszedł, wyszedł, wyszedł. To się, tam 100 mega było. 100 mega naprawili menu, które, które się ciało bardzo mocno na samym początku. Nadal się tnie. Nadal się nie, hmm. ale nie aż tak. Nadal się tnie tragicznie po prostu. Właśnie to jest na następna rzecz w tej becie. To menu wchodzisz do menu musisz czekać 10 sekund i są, jest jedna klatka na 5 sekund no, czy też się, się załaduje y, pat tak. nie reaguje, no bo klikasz i zanim coś się stanie to następne 5 sekund i klikasz drugi raz i panem przeskakuje dwa razy <głos> zamiast raz. <głos> <głos> <głos> tak dokładnie, więc to, to jest problem no wiadomo technikalia to, to jednak wszystko wynika z właśnie testowej pewnie to poprawią ale Może jak można spieprzyć premierę? menu w grze? Może nie. Co tam jest? Ko koparka bitcoinów? Że... Ja, ja, ja ci mówiłem, Hubert, to po to jest tutaj ten cały Frostbite, żeby na nim puścić menu. Cała adresa chodzi, wiesz. No, tak. Ale menu chodzi potrzebuje. Unity. Dodatkowej mocy, no. Ale przecież tych zamieszanych czasów podstawy też tak było, jak odpalałeś gry, która była zbyt wymagająca, to nawet menu się ciało. Właśnie menu zjastowało, że będzie źle. Także a może powstało. menu jest renderowane przez chmurę Microsoftu, tą mistyczną? Nie, nie to jest taki test. <grym> Z Mozambiku. <grym> tak. Nie mogę opanować prostej rzeczy. Może chodziło o to, żeby dobrze się strzelała, a że nie menu, żeby menu dobrze chodziło. Ale ograliście dobrze, nabawiliście się czy nie? Bo ja się już nabawiłem, powiem szczerze. A ja nie, bym już się pograł. Tylko, jest. tylko no, jedna no. mapa, trochę, to mnie trochę zabolało. Mm -hmm. Dwa tryby. Byłem pewien że jak przy, znaczy, Dlatego, że czytałem bardzo pobieżnie tego maila, byłem ja pewien, że są dwie mapy, a okazało się, że są jedy, jest jedna mapa, dwie, dwa tryby. Tak, Taki dokładnie tak. Niestety... Jest trochę szkoda, że nie dostaliśmy mapy, na której darali youtuberzy, że się tak wyrażę, tak? Alfowcy, no, w Alfę. Tak, bo, bo ona była w nie była... be Niepubliczną betę, no, w każdym razie. Tak, i ona była totalnie inną mapką, tam były zeppeliny palące się, spadające po prostu nie, nie byliśmy w stanie tego doświadczyć. To jest trochę smutne, bo chciałbym to zobaczyć na własne oczy, jak, jak to wygląda. No, jakbyś dostał wszystko już teraz, to nie miałbyś takiej ciekawości, która by się do zakupu. I to też jest ale zabieg marketingowy. Ale w tej chwili po zadraniu to, przez to, że tego nie było, bardziej nie mam ochoty tego kupić po prostu, niż bym sprawdził podział: Wow! Tak, to jest to, co, co, co chcę zobaczyć, tak? No tak, do ale od początku byłeś nastawiony negatywnie, już mówiłeś, że nie grabaty grę Butterfielda. Także dziwne, że w ogóle grałeś tą betem, bo tak zaskoczony byłbym że w ogóle grasz. No darmo to trzeba drać, nie? <śmiech> ciekawość, ciekawość wygrała, nie, A, bo jest... właśnie brak kosztów. Jak dają to bieszek, jakby ją, uciekaj. <śmiech> no, o, racja, dokładnie. Racja. Znaczy wiele, wiele, wiele godzin, było całkiem przyjemnie. Nie chcę być złośliwa, ale możemy już przyjść do kolejnego tematu? Tak, <śmiech> tak, no no to chciałem zrobić. Słuchajcie, no tutaj mamy takie, a nie inne wrażenia z Battlefielda. A wrażenia ma swoje: Diana z gry, napadzie! Diana przeszła nam napada w końcu, ma kupionego własnego i o nim teraz opowie. Tak, jestem jedną nogą pc ale tak drugą nogą już tam gdzieś tam w kierunku Xboxa. Ale to raczej nastąpi u nas. Player będzie. Kolejna, kolejna generacja konsoli u nas w domu zagości na pewno, ale to na historię. Dzięki uprzejmości Dominika dostałam do wypróbowania Pada od Xboxa. One. No mm. i mega mi się spodobał. Na tyle, że kupiłam swój. Znaczy, już gram. Trzeci tydzień, czwarty? Mam niedość, że jest fajny, wygodny. To jeszcze jest w edycji Dusk Shadow. Jest przepiękny. Jest gradientowany niebieski. No, tak, jest. Jest jest taki kolorowy. Ma wejście, bardzo się cieszyłam, że ta edycja ma wejście na słuchawki, aczkolwiek te słuchawki nie działają. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że to musi być podpięty bezprzewo Podpięty bezprzewodowo, Diana. Podłączony bezprzewodowo do konsoli czy do komputera, no ale nie działa. Wydaje mi się, że to kwestia tego, że to nie jest konsola I to może nie działać To, bo też nie, jest to nie jest headset od Xboxa. To też może być powód To nie ważne, to, to to nie, nie, ważne. ważne. nie, ale wiesz co, może, może być tak jak Hubert mówi Że on wykrywa, że to nie jest konsola I dlatego to nie działa Może, nie wiem, jakiś driver nie jest zainstalowany Ja nie wiem, ja nie wiem jak to dokładnie działa tam na teraz. Przecież, nie, przecież ten port jest myślą o headsetach konsolowych Przyszła burza u mnie, więc muszę zamknąć jak tam. To ode mnie czyli, przyszło do ciebie. Czy, czy, czyli do mnie zaraz zaraz dojdzie, bo do Huberta dochodzi, to, to, to do mnie zaraz będzie. U mnie stoczył chyba jakiś samolot i też jakieś... dziwne rzeczy. Nie, zanim przyjdzie do Zielonej Góry, od was to mi trochę zajdzie, więc mogę spokojnie mówić. No mnie zaatakowała totalnie ta burza, także... I wracając do mojej gry na parze. Ja nawet nie spodziewam się, że będzie tak wygodny i tak płynny. W ogóle ta symetria mnie na początku strasznie przedarzała prze, wręcz. No bo tak, kuzde, no, no nie wygląda na wygodne. Jest wygodne. Um, jeszcze tak. Ja jestem na razie spłukana i nie mogę sobie pozwolić. Mimo, że się zaklinam, że nie będę kupowała akumulatora i bezprzewodowego, całą wtyczkę z taką maszynką, żeby był bezprzewodowy ten pad, jednak z biegiem czasu chyba zaczynam tego potrzebować. Ten kabel, zajeżdżam kabel tygodniowo jeden. Ooo, to nieźle. I, i, I jak to on się przepada, nie, czy co? na zgięciach padają. O, ja a to dużo musisz grać z tego Nie wynika. gram dużo, po prostu te kable walają. Znaczy, no walają się. No ja leżę z laptopem na brzuchu i na tym brzuchu mam też pada, nie? I on jest, w, kabel jest wygięty bardzo mocno. No i one się zużywają. Czekam na moje kable mhm. z AliExpress chińskiej matki. Zobaczymy, co będzie. Może będzie lepiej, może się poprawi, bo mam na razie kablety powotanie jako zastępujące. mi te tutaj idą, są w Warszawie ponoć. Wow, no to. Czekamy, czekamy. Bardziej wie, już przyszły, ale kable jakoś nie mogą dotrzeć. Chyba dlatego, że przesyłka była rejestrowana i tam inaczej się z nią obsługuje. Mniejsza. To jest tak. No i to właśnie te dwie wady zauważam. Że to trzeba kupić sobie ten transmiterek na USB, żeby móc grać bezprzewodowo plus, no, konieczność kupowania baterii albo akumulatora za bodaj 80 zł. No to też... Ale czekaj, Diana. To jest coś, tu nie rozumiem. Ty potrzebujesz włożyć baterię, żeby on działał? No... Jak na, na kablu grasz? Nie. Nie, nie, nie, nie. Ale jeżeli ja się zdecyduję, grać bezprzewodowo, to okay. to wiadomo, to tak. muszę już mieć no. zasilany przez USB. Bardzo się cieszyłam z tych dołączonych baterii, bo koniec mogłam sobie spieniać do mnie leka zacząć go używać. Włożyłam baterię jakoś mi było po drodze. Ale teraz powoli właśnie myślę, że rozszerzę skład zostawię o ten, te dwa, te dwa gadżety. Jeszcze mogę ci powiedzieć ciekawostkę, że, że ten nowy pad, który ma być odświeżony jeszcze tego... Już pod, jest, posta. bo on już jest wprowadzany z podsem ONS. A no tak, właśnie, on jest na Bluetoothie. Także w on ogóle już jest na Bluetoothie. Y dalej. Jakby na Bluetoothie był ten, to by mogła grać, bo mam moduł Bluetootha w laptopie. No to jest chyba właściwie kierunek, ale wiesz ten dongier tam myślę, że da nie będzie jakiś problem straszny. Na razie to nie jest zakup pierwszej potrzeby, ale fajnie by było gdyby był, więc jest na liście do mm -hmm. zakupienia w najbliższym czasie. A co orientujecie się, czy te pady od Xbox One S są dostępne w sprzedaży detalicznej? Bo chyba nie. Tak A oddzielnie. Jest, jest, powinny być. Powinny być. Powinny być. być no, miały proszę. być dostępne od razu. praktycznie wraz z premierą Xbox One S miały być kontrolery dostępne i z tego, co widzę, są. Z tego, co widzę, są i kosztuje 200, około 219 zł, jeżeli dobrze poszczacie. To, to jest ten biały no, przede wszystkim, to jest Boxa One Ja jednak Jest przepiękny. Biały, przepiękny, no. Przestań. No, nie no, jest to, przepiękny. Nie jest przepiękny. Przepiękny to są te edycje Dask, Dask Shadow i jeszcze Nie, nie, nie przepiękny, pod... sorry, przepraszam. Przepiękny to jest mój elite. No. Udało mi się uniknąć testowania Elita przy okazji rozgrywka palty i bardzo się z tego cieszę. No, a nie ma w takim ładnym kolorze, no. Nie jest w takim ładnym kolorze, ale słyszałem już od kilku osób, że z tej drogi już się nie da zawrócić, więc póki go nie miałem w ręce, jestem szczęśliwym człowiekiem. Tak jest bezpiecznie, potwierdzamy to, co powiedziałeś. Tak, potwierdzamy, totalnie. A fakt, faktem ten kontroler od Xboxa One i w ogóle od poprzedniego też zawsze, zawsze był świetny ergonomicznie, naprawdę. Mimo, że mówię to jako wieloletni gracz PlayStation 1, które ten pad, no nie wiem, czwórki nie, nie, jeszcze nie miałem w rękach niestety. Nie, no ja, ja miałem od y, PlayStation 4 pad, tutaj pada tego, tego, jest poprawiony w przeciwieństwie do PS3, który był mały, kurduplowaty i beznadziejny. Padem od PS4 jest tak, że wciąż jest mały, kurduplowaty trochę większy, ale wciąż kurduplowaty y i ma problemy z baterią, od których wszyscy wiedzą od początku. Tak, nie wiem, mi średnio leży ergonomicznie. Jest za to pad jeden, który, jestem w szoku, że on w ogóle jest bardzo ergonomiczny, pomimo, że nie wygląda. Jest to ten tak zwany padlet od Wii U. To jest naprawdę, to jest coś nie wiem, no może się tam wydawać, że to jest takie wielkie, trzymasz triggery z boku w ogóle, jak z tym korzystać. Ale jeśli weźmie to w łapy, to on jest naprawdę idealnie, idealnie leży w rękach i fajnie się, fajnie się draga. Ostatnio Marek mnie siłą odciągał od Stenda właśnie z tym kontrolerem w Mediamarkcie. Tak, tak, Mediamarkcie. I nie zachwyca. Tak jak miałam od pierwszego momentu wzięcia tego Xboxowego, kurde jak on fajnie leży w ręce. Tak, mój Boże, to jest wielkie, niewygodne. To, to będzie. Wii u? Tak, jeżeli to będzie miłość, to będzie bardzo trudna. Aha, no nie wiem, no mi się, mi się bardzo wygodnie grało, mm. ale ja to jestem Nintendowy Free, więc może to dlatego. To by spodo wyjaśniało? No, u mnie się tak rozpadało teraz. To tylko dowodzi, że nagrywamy na żywo, a nie tam gdzieś w jakichś bunkrach, po ukrywaniu, w studiach. Diano. Słuchaj, grałaś w, na napadzie i twoją pierwszą drogą był Darkness 2, jeżeli dobrze pamiętam. Pierwszą był Isaac, ale tak, tak żeby poważnie grać, to grałam właśnie w The Darkness 2. Ona pojawiła się bodajże w bundlu jednym i tak spodobała mi się fajnie, wow, gram. I tak, to był moment, kiedy okazało się, że w napadzie mogę grać w strzelanki. Zresztą taki jest. The Darkness nie jest tak do końca strzelanką, bo też jest trochę elementów takich typowo sikankowych. No, ale super mi się cerowało w porównaniu do tego, co było na padzie od PS3 i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało jeżeli chodzi o rozgrywkę na innych grach, bo tutaj naprawdę mi się podobało. sam Darkness, mega fajny klimat, całkiem w porząsiu fabuła. Mm, ładna gra, ładna gra, ale to jeszcze kwestia tej gry, mam, muszę powiedzieć jednej rzeczy. To nie jest grana o stresowanie, na spokojne posiedzenie, na zobaczenie odcesowanie się po ciężkim w dniu, bo fabuła jest maga dewastująca i mega ciężka. Sama rozgrywka całkiem spoko, mimo że bardzo schematyczna. jednak was sporo fanu. No i fabuła, dużo się można było domyślić, bardzo łatwa była, jeżeli chodzi o zgryzienie. A jak ktoś lubi ciężkie, mroczne gry, bardzo polecam. No ja sobie podrałem chwilę w Darkness 2. Znaczy trochę sobie przypomniałem też na dzbocie 360. I tak, to jest bardzo fajna, siłonkowa gra, taka, nie jest to na rozluźnienie się takie, jak ja mówi, bo trzeba trochę jednak przysiąść i się skupić, ale tak, żeby po prostu podrać w coś cięższego, z fajnym klimatem, fajnymi tekstami przede wszystkim, to tak. Tak, no te dialogi, postacie fajne, nawet te trzecio, czwarte, ten trzecio, planowe, one były wszystkie skonstruowane niejako, takie, no dużo postaci tam nie mieliśmy, nie ma co się oszukiwać. Nie były głupimi NPC-tami, ale tak, można było podejść. Oni nie zauważali. Podsłuchać rozmowy. Później jak się podsłuchało do rozmowy, to inne opcje dialogowe pod... przychodziły, bo no szefie, co słyszałeś, czy coś. Ogólnie bawiłam się dobrze. A Piotrek, jeszcze mam pytanie. Czy ty tą grę skończyłeś? Nie. <grym> nie. Nie, skończyłem. I ona się kończy raz, a później jest dalsza gra. I ja na tym skończeniu po raz pierwszy uznałam, że naprawdę nie mogę ochoty tu dalej grać. Mi wystarczy... Bo to by było zbyt nożące. <śmiech> nie, nie, ja nawet nie skończyłem tej dyrektywy, coś tak mi. Nie... nie wiem, ja też nie byłem w stanie tego pociągnąć dalej. Ale tak, mi się. Tak jak, z tego co widzę po, po notatkach naszych. No, bohater, tak? Bohater jest super. Jest niby zły, ale z drugiej strony jest dobry. To jest takie. Tak, niby prota, ale antagonista To jest taki złodupiec, z którym się gra Ale on nie jest motywowany takimi dobrymi rzeczami w teorii W praktyce on w sumie chyba jest zły dla bycia złego Ale to jest już... To jest do powiedzenia, bo w, w, w Darkness 1 Jest dokładne wytłumaczenie też Dlaczego tak się dzieje To są, to są bardzo ciekawe aspekty To trochę, trochę taki Wiedźmin no, no, no, nie przesadzajmy. No. To, to, to, to, od pega daleko stoi, to jest raz, a dwa nie ma tak ciekawej otwartej, nie ma co świata w nie ogóle. Nie ma, nie ma. To jest liniowa gra. Jest bardzo liniowa, jest wszystko przewidywalne od razu. O, tego słowa brakowało, że od razu można wiedzieć, o co chodzi, co kto powie i jak to ma wyglądać. Więc, no ale bawiam się dobrze. A teraz powiem jeszcze o jednej grze, szybciutko, o której mówią, że, której się nawet śmiałam na Twitterze, że tak jak The Elder Scrolls Online stało się hitem jak Warcraft, mm -hmm. tak The Elder Scrolls Legends będzie następcą Havstona. No i tutaj jest, dalej to utrzymuję w konwencji żartu, bo chyba tak się nie stanie. Pecytowcami nie jesteście, więc no nie dziwię się, że nie próbowaliście, nie w tą otwartą betę. Powiem wam jako ciekawostkę, że to była pierwsza umowa licencyjna, którą przeczytam od dechy do dechy, bo pojawiło się tam określenie o treściach niejawnych i się doczytywałam, mm -hmm. czy recenzować ją można, czy nie można. <laughs> Serio, tam są odnośniki, że pomysły, nie pomysły, przekazywania, ale nie znalazłam nic, co by zabraniało jakby, bo tam, żeby nie lecieć do konkurencji, coś z ujawnieniem było, ale naprawdę to jest pewniczy bełkot. Tego ja nie zrozumiem. <laughs> ja wiem, że nieznajomość prawa nie pozwa pozwala na jego nieprzestrzeganie. Ale recenzje były w innych miejscach, więc mam nadzieję, że żaden prawnik tutaj z BTS do mnie, do chaty nie wbije. Sama gra, no to klon HSA, no nie ma co się oszukiwać. Jest kilka fajnych rozwiązań, które odróżniają to od pierwowzoru. Warto w sumie zagrać tą betę, żeby zobaczyć jak w praktyce to działa, jak w praktyce działają rudy, Ale gram tą grę po polsku. Ja wiem, że ja straszliwie grzeszę, bo nie powinnam bo nawet Obliwiona gram po angielsku Skyrimach gram po polsku, Motowinda i tak i tak więc teoretycznie w jednym i języku w tym uniwersum powinnam się odnaleźć bez problemu gram po polsku no, jest ten sam problem który był w Skyrim i Oblivionie za mało głosów jest po prostu kilka ludzi podkładających pod, jedna jeden aktor podkłada kilka głosów mam nadzieję, że ten aktor nie jest użyte z dużym dużą nadwyżką jakby mm, co jeszcze jest fajnego? jest fabuła można grać historię wow. w karciankę. No, to jest mega spoko. Znaczy, to jest też taka dość miałka historia, jak gdy Jelda nas przyzwyczaiło. Ale jest fajnie. Między innymi gramy, o, karcianka, wow. Karcianka w karciance. W karciance, wow. Co jeszcze mogę dodać? Dużo radości sprawiają karty, nie karty, no to się odkrywa, mimo że jest Taka różnica, że świat The jest trochę mniej wyrazisty. Mm -hmm. Dobra, dużo mniej wyrazisty, no nie, będę się ukrywał, nie będę ukrywała, że tych kilka postaci, jak z WoWa, jakbym zaczęła wymieniać postacie, to jest jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. A z, z uniwersum The Scrolls, no tam może pięć z głównych wątków, takich pobocznych, gdzieś tam historii było mnóstwo, ale one nie, nie zapadały w pamięć tak mocno, jak te z WoWa. Mm -hmm. Bo lode w to jest jedna z najmocniejszych rzeczy. Jedna wielka zaleta... Legendów. Można grać dużo na boty. Czyli nie wymaga to interakcji z graczami. Czyli na przykład, jak masz coś słaby internet, który bardzo często się zrywa i to odbierało masę krycznej ilości przyjemności, jeżeli grało się, ła, gra 20 minut i nagle ucinać internet, przygrywasz. A tutaj nie ma tak, bo zaczeka. <śmiech> <śmiech> A druga sprawa, oprawa graficzna. Jest ładniejsze. To jest. Jest chłodniejsza, zimniejsza, bardziej stonowana i mniej bajkowa. To jest to, na co narzekają. nie kochają, inni nienawidzą. Oprawa graficzna WoWa, oprawa graficzna gier z tego uniwersum jest taka no bajkowa, tak, słodka. Nie ma co się oszukiwać. Jest tak, a to w Legendsach jest bardziej wyważone, mhm. bardziej stonowane. No, mi się super o, patrzyło na tą grę. No udźwiękowienie, no rozpacz, ale to już chyba się powinnam przyzwyczaić do gry. O, gier od Bethesda w polskim settingu. <laughs> Naprawdę, bo to jest bieda Jest tak mało głosów A tak dużo kas do... No tak jak w tej rimie, czego byś chciała Kroku naprzód No ja wiem, no, ale to, to ci nie Nie, da. ogólnie polecam zagrać Najbardziej polecam tym ludziom, którzy nie gali Hestona, Bo jest... Ja wiem, że H.S. sam zżynał. Ja wiem, bo H.S. też Ściągał z innej gry Ale tutaj ta żyna jest naprawdę koszmarna Mimo, że jest lepiej, to jednak ma się świadomość: kurde, to już było, to już grałam. Mhm. Ja mam takie pytanie, no bo Dra wyjdzie na iOS-a, na, na 100% to już jest potwierdzone, na Androida nie wiadomo, ale na iOS-a będzie. I ja mam takie pytanie, trochę inny, innej, innej wadzie, bardziej technicznej. Czy wiesz, może na jakim to silniku działa? Absolutnie nie mam pojęcia, bo to bo wiedza to, mi do szczęścia nie było Jestem, jestem ciekaw, bo z, <laughs> Halfstone jest robione na Unity. I, jeżeli... No i z tego, co wiem, straszliwe ilości miejsca pożera i straszliwy jest problem, jeżeli chodzi o optymalizację na mobilnych. Tak, to dokładnie to. Znaczy na Androidzie. Dokładnie, nie tylko na Androidzie, na się też jest średnio, jeżeli chodzi o, o Hearthstone, bo właśnie Unity jest takie, a nie inne. Jestem po prostu ciekaw, czy... Legendy też są robione na tym samym silniku. jednak wykorzystali jakiś, stworzyli na szybko jakiś swój całkiem fajny, który, który działa. I być może on będzie spokojnie portowany do, do iOS-a? Nie wiadomo. Nie mam pojęcia, czy, czy, może, nie czy może tego, bo nie czułam potrzeby wybrać. No, Rozumiem, Rozumiem, muszę, muszę to, to sprawdzić, bo to, tego jestem bardzo ciekawy. Teraz ja się włącza. Czekacie na Gwinta? W ogóle, bo to kolejna karcianka, która będzie standalone teraz. A, i, Ma być z i, tego, pan, co zrobiłem, beta pan, w wrześniu. Tak, Ja nie czekam na Gwinta, bo ja i tak jestem w Gwinta słabe w samym Wiedźminie. A, <laughs> Więc ja, nie ja, w ja nigdy raz. nie grałem w Gwinta. W sensie zawsze to mijałem. Poproszę. To ciekawe. To moja żona głównie gra, przyznaję. Ja tam tylko... Raczej omijałem też tę te kwestię. Jakoś też niespytanianie to poczułem, ale do bety się zapisałem i będę chciał to grać, Bo być może jak ona zostanie uwolniona z okowów gry, to troszeczkę zyska, tak rozwiną ją i tak dalej. Będzie więcej talii, więcej kart, bo chyba w tym kierunku to pewnie zmierza. Te, pewnie tak będzie, no. Jest, jest dużo szansą. A czy Diana, ten nadwinta czekasz? Absolutnie, Absolutnie nie. Nie nie, to nie do tego Wiedźmina. Jest na etapie Wiedźmina jedynki, no proszę Cię. Cały czas nic się nie zmieniło od tamtej pory. Nie. To są wielkie dry do mini. Naprawdę wielkie. No wielkie, drydo. wielkie. Ja do tej pory dodatku nie skończyłem krew i wino. Wiecie, Bo jak się 200, 200 godzin rzecz. w Ajzaku, no to ciężko jest ogres. No, I no właśnie to. Tak. wiadomo. I ja teraz jeszcze takie krótkie przemyślenie. Jak myślicie, ten rynek jeszcze się nie przepełnił? No właśnie, gdy chodzi. Legendsy będą mi się wydawać najbardziej ostatnie pozytywne na najsłabsze uniwersum. Ja, ja Mi pęka serce, bo jestem wielkim fanem The Elder Scrolls, ale, no, w porównaniu do charakterystyki, postaci, do tego, no dobra, wydarzenia mogą być porównywalne. Ale jeżeli chodzi o same postaci, samych bohaterów, to co się widzi, jak się przywiązuje człowiek do tych potwodów, które zabija widźmi, to jest zupełnie inaczej, gdy się muci te potwody, które się pojawiają na przykład w, w Skyrimie. <śmiech> no, tak, smoki na przykład, nie? Tych jest mało. No, kwamy, nie kwamy. Teraz mi się gdzieś tam w tych taliach pojawiają gdzieś wspomnienia z Modo że rzewne ten i w ogóle, ale mi się wydaje, że najsłabiej wypadnie tutaj Legends. Jest na to szansa. No. Jedne, jedne. To widać było od początku, że pojawił się Halfstone, i chwilę później dosłownie dostaliśmy na prezentacji, bo to jest, Ej, robimy tarciankę, nie? Więc. No, Halfstone osiągnął niesamowity sukces. No Nie oszukujmy się. To jest gra, która naprawdę. Ludzie, którzy nie gają, wgają. No, Blizzard znowu miał nosa do, do trendów. Tak, ja ale do pamiętajmy, że nie zrobić. był pierwszy. To też trzeba sobie. Nie, nie był pierwszy, bo, bo pierwszy był Magic. Magic the Gathering miał wersję nawet Uvada, a przecież Magic, Magica mamy na Xboxie. Nawet, tak jest. Więc jeżeli... Nawet Na Macra jest, no wszystko jest. Na no wszystko jest. A z Hearthstoneem jest tak, że mamy na iOS, Androida, Maci, PCT. Nie wiem, czy Linux też w to wchodzi. Nie patrzyłem. No ale jest, nie jest taki rozwinięty. Ale miał nosa pod tym względem, że z, zaadoptował to całe swoje uniwersum, które rozbudował przez poprzednie 10 lat. Wtłoczył to do karcianki i zobaczył, powiedział, dobra, zrobimy z tego free-to-playa i zobaczymy, co się z tego stanie. I... Ludzie zaczęli w to grać, uznali, że wow, fajnie, to, to dalej to rozwijamy i w tym momencie zobaczył to sam, zobaczyła to BTS, i mówi, słuchajcie, Blizzard ma tarciankę, nie? więc co robimy, chłopaki? Robimy tarciankę z tesem, czy nie robimy? No robimy, no, trzeba pociągnąć. Więc to tak wygląda, dlatego Test Legends może być najsłabszy Dwint ma tą zaletę, że jest związany z Wiedźminem, a Wiedźmin przede wszystkim u nas w Polsce jest mocno rozwinięty jeżeli chodzi o to No ludzie go kochają tak. Ludzie kochają Wiedźmina to, że jest Wiedźminem Dokładnie, znają te wszystkie potwory, niepotwory tak jak Diona mówiła, a w Skyrim jest i w ogóle w Tesach jest tak że tak średnio się to pamięta No w razie, ale czy ja bym teraz pamiętał jak to było w The Gearfallu? No niespecjalnie I bohaterowie nie są Bohater, którym ty grasz Nie jest tak barwny Jak w Wiedźminie No ja w ogóle nie znam Uniwersum tamtego w ogóle Jakoś tak kiedyś widziałem Ale to Ja się odbiłem od tej gry potwornie Bo walka była jakaś drętwa strasznie kurzała mnie <gry> Potem jakaś babka potrafiła mnie w takich shortach i w ogóle ja byłem w pełnej zbroi, podchodzę do niej, ona mi jakimś kozikiem raz, dwa, trzy po macie, padłem. Jakoś odbiłem się przez takie rzeczy. No bo to wiecie co, bo tak samo to machanie mieczem, w tej, w, w, bo w skali ma też w ogóle nie grałem, także dla mnie to jest nowy uniwersum, mogę zacząć od nowa tak naprawdę w to grać. No możesz. Ale powiedz mi nie się takie rzeczy już nie siada. Nie, nie Wydaje siada się. Nie, się. O nie. Skyrim i, i powiedz mi nie, nie. Powiedz, że to w ogóle jest beznadziejne. Fa fabuły to tam w ogóle nie ma. Fabuła to tak, to jest. Z tym jest, z tym jest smutno. Z tym jest smutno. A miałbyś jeszcze jakiś remaster, nie? Tak, to być remaster, Ta, remaster na za miesiąc, jeżeli dobrze pamiętam. No proszę. Ja ale to jest taki remaster, że to. Hello. Nie wiem, czy warto by to kupować. Już o tym rozmawialiśmy przy, przy okazji omawiania E3, że... Gdzie jest nasz na następny test, Następny normalny, wielki test. Oni nam wydają remaster, który jest portem z z dodatkami. Ty, wow. Wiecie, to jest... Teraz mają taką politykę, że oni inwestują w TESO. Tak, w tej chwili tak. fabuła TESO. Wszystko idzie w TESO, więc... No tutaj nie będziemy mieli raczej rewolucji i czegoś cudownego, nowego wow, nie? Czyli legendy tak naprawdę niby fajna fabuła, niby fajna oprawa graficzna, a tak naprawdę pf, raczej mech. Ale będę grała, jeszcze nie zdążyłam tego podsumować. Będę grała w to i to będzie moja główna karcianka, bo już nie jestem w stanie wbić się w BTF Halfstona. Metę. Tak. No nie ogarniam. Jest jeszcze za dużo. Jest tego, że za dużo. Tak. A tutaj jestem na początku. Tak samo jak w hs zaczynam grać, kiedy on wszedł w becie. Grałam. Później stała się ma w że nie mogłam się do konta dostać od pykonu przez ponad rok. I wróciłam do gry i na pewno nie miałam serca. Teraz próbowałam z dodatkiem wrócić. Za dużo. Za dużo tego skilu. no Rozumiem. Ale za dużo czego dokładnie? Za dużo tart, kombinacji, synergii, wszystkiego, mm -hmm. naprawdę. Taktyk. Tych wydarzeń, które mechani Mechanicznie się gra skomplikowała, tak? Znaczy, nie tylko mechanicznie. Tam jest tak, że jedna to rzecz, to mechanika, ale druga rzecz, to na przykład masz te wydarzenia, które... Y, tam jest niby ta fabuła, tylko ona jest tak pobieżnie przejeżdżona i jak ci nie ogarnia tego wszystkiego, co tam się dzieje, na przykład, że masz odpowiednią talię do danego wydarzenia, to zaczynasz kombinować, nie wiesz co się dzieje ktoś coś, coś, coś używa tej tarte, to, na, to nawet nie masz pojęcia co ona robi, totalnie mm -hmm. no jest ciężko pod tym względem, trzeba przyznać, jest ciężko No to niesamowite jak ta gra się rozwinęła, prawda? To miała być taka pierdołka od, od Bizarda, to takie coś taki moloch się roz, rozrósł po tym są turnieje, no nie? To już jest poważna e, gra Bardzo przecież... mocna, sportowa gra jest, bardzo fajnie mm -hmm. się ogląda w ogóle ją jeżeli chodzi o oglądanie, to jest przyjemne przyznaję i pieniądze już nie małe wchodzą w tą więc... <głos> Czyli Diana będzie drać e, w, w Test Legends. Jeżeli ktoś z was będzie drał, to Diana, z Dianowym na Twitterze się możecie dogadać i, i będziecie sobie modlić. Tak, tak, tak, tak. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało później. Nie jeszcze z matkiem nawet, wiecie? Bo nie grałaś... <głos> A, o właśnie, nie grałaś nie nie drałaś tylko z botami, rozumiem. Tak, na razie jeszcze nie wyszło do ludzi. No właśnie, to też może być... Ale ma tej głównie ma ludzi, ale ma ile godzin HSL to jest I na razie nie widać konieczności inwestowania, bo w Havstone Huff, nie trzeba inwestować. Mm -hmm. Bez kupowania pakietów, przygód to jest ciężko, żeby się wbić w metę bieżącą. No tak, Trze, trzeba kupić. Dobra. A co to jest ta bieżąca meta, bo ja nie, nie bardzo wiem. Może też słuchacze nie wiedzą. Hmm, chodzi o to, że ten układ kart, to co jest teraz grane na bieżąco. Wiesz, wchodzą dodatki, wchodzą nerwy, wchodzą wzmocnienia poszczególnych kart i ten schemat grania się zmienia cały czas. I to jest właśnie ta meta. Tak, no cały okay. czas, cały czas coś tam się dzieje, ewoluuje i w ogóle. I żeby się wbić, na przykład masz, układasz karty po to, żeby móc być jak najbardziej dowolny, każdego trafić, nie? Ale Chodzi o to, że układając karty nie zawsze masz możliwość trafienia do tego, że każdą klasę pokonasz nimi. Czyli na przykład palady jest strasznie słaby na Warlocka, czy coś w tym stylu. Czy na przykład w ogóle niektórymi klasami się nie gra przez jakiś czas, bo one są zbyt słabe. Okay, gra okay. jest cały czas na bieżąco balansowana. No i przez to są takie kwiatki. A jak nie masz kart, deków, czy z przygód, przygód to są takie fabularne zabawy, ale to są krótkie raczej, życzenie nie jest takie. parę, 12 gier tutaj, jeszcze schodzi na przygodę, albo 9 bo też zależy od przygody. Bez tego, to ty jesteś tyle z kartami do tych graczy, którzy już w to doinwestowali, dokupili, kupili pakiety przy wychodzeniu nowego dodatku i mają te karty z tego nowego, zanim ty ukulasz to w grze. No i tu trzeba inwestować. Jeżeli chcesz mieć naprawdę fan tej gry, to trzeba wkładać pieniądze. Czyli to jest żyła złota dla, dla producenta z tego wynika jest. tak to brzmi. No mogą jest. żyć z tej gry, mogą żyć. Oni pewnie żyją częściowo z tej tak, gry. w tej chwili, w tej chwili to już to nie, nie, nie w, płyną. To, to już nie w ofnie przynosi największe za, mm -hmm. zarobki, tylko właśnie Hearthstone. Dobra, Diana odrała Darkness i, i Test Legends, a chłopaki mieli okazję sobie podrać w inną, straszniejszą, jeszcze mroczniejszą grę niż Darkness, jeszcze w, w, z mroczniejszą oprawą graficzną niż, niż, niż Test I, i odrali Layers of Fear na, na, na Xboxach. Więc teraz mogą się wypowiedzieć grzecznie jakim się im drało w Layers of Fear? I czym jest? Znaczy chyba nie zacznie, bo chyba ukończył. Ja już y Layers of Fear sk skończyłem. Dominik nie wiem w jakim momencie jest. Nie, nie, nie jestem w stanie, to ja tam się boję. Po prostu tam się boję do kolejnych Ja <grym grym> się boję skończyć. <grym> no tak, ale tam jest, ta, ta gra jest podzielona na sześć głównych takich rozdziałów. E, jak malujesz ten obraz, to jest taka szafka i tam zbierasz te rzeczy. Gdzie mniej więcej jesteś? Tak, już, już doszedłem do pewnych takich... Pod... Znaczy troszeczkę jestem w fabule zaawansowany, ale przeraża mi ten tytuł okrutnie. Mnie też przeraża. Mnie też przeraża... <grym> i do tego stopnia, że grałem po prostu w dzień i nie na słuchawkach, absolutnie. Właśnie, ja posłuchałem twórców, założyłem słuchawki i w ogóle, co tam się dzieje. Hubert, jeszcze pewnie nie w nocy grałeś, no prawda? mnie. nie. <laughs> no, ten tytuł naprawdę klimat ma obłędny, mm -hmm. jeżeli chodzi o te, o, te, o te budowanie takich, jakby to powiedzieć, niepewności, nie wiesz co się stanie tak, tak, dokładnie, tam to, czy tam wiesz, że będzie nieciekawie co chwila mm. po prostu to masz wbudowane jakby w mechanikę gry że jeżeli widzisz długi korytarz i tam na końcu miga lampa, to nie chcesz tam iść po ale, ale wiesz, odwracasz się i patrzysz, kurde, znowu ta lampa nie, Ale coś tym rodzaju tak, albo, tam ej, gdzie są drzwi znowu drzwi to, to jest, właśnie, tam dokładnie, to jest drzwi. albo chodzisz w koło i raptem zrobisz dwa kółka Idziesz w przeciwną stronę i korytarz się kończy raptem i tak myślisz, o co chodzi? Jest tak genialnie nakombinowane, że chodzi o taką zabawę przestrzenią, że no wielkie brawa twórcy się należą. Fa fantastycznie, ja na pewno skończę oczywiście tę grę, staram się na podcast ukończyć, ale w nie byłem w stanie. Siadałem i tak góra godzina, jestem w stanie wytrzymać tego stresu naraz. Muszę przerwę sobie zrobić. Okej, okay, to czym jest Layers of to jest symulator chodzenia po domu z horrorem jakimś w tle i, i szukaniem znajdzie, szukaniem wycinków gazet, szukaniem jakichkolwiek informacji, kim jest główny bohater, dlaczego on tam jest. No, wiemy jedynie to, że maluje obraz, i no, szukamy kolejnych części tego obrazu. Tak, nie, nie części, tylko przy... przyborów do malowania dokładnie, dokładnie, Przyborów do malowania tego obrazu i no, rzecz potrzebnych do namalowania. Dobra, to już mniej więcej wiemy o czym to jest. <śmiech> <śmiech> teraz, teraz mnie interesuje ważniejsze, dot. Czy to jest ładne? W sensie sama dra, bo wiem, że. Te klatkuje, to co mnie przestrzegaliście, że w ogóle klatkuje gorzej niż, nie wiem, co klatkuje bardzo źle. Aj. Unity. Assassin's Klatk Klatkuje tragicznie <śmusz> do tego stopnia, że ja byłem, byłem tak wkurzony, że no ja chciałem przerwać tą grę i powiedzieć, nie, dzięki, ja nie będę w to grał, bo chodzę po tym domu, obracam się i muszę czekać 10 sekund, bo animacja tak bardzo klatkuje. A, to wiesz, Hubert, to teraz już nie jest tak źle po tych łatach, moim zdaniem. No tak, Znaczy, tak. potrafi zwolnić, ale nie ma takich przycinek, oprócz tego, że gra się dużo dłużej wczytuje teraz, mam wrażenie. No tak, bo Także nie tam chyba, chyba był 4-gigowy patch i właśnie bezpośrednio po tym, jak skończyłem, wypisili 4-gigowego patcha. Czyli możesz się pochwalić, że grałeś z utrudnieniami. Tak, oczywiście, grałem z utrudnieniami, ale drugą kwestią jest to, że gra jest bardzo ładna, jak na Unity. znaczy, Junki jest ogólnie bardzo ładne i, i ta gra też jest bardzo ładna. Znaczy on, on ma niesamowitą szczegółów. Ja nie jestem zaskoczony, jak oni to w ogóle osiągnęli taki poziom szczegółowości jeszcze na konsolach. Naprawdę jest fantastyczny. O prawą mi to bardzo przypomina gone Home. Taka gra też symulator chodzenia była. I ona też właśnie tak spe w specyficzny sposób klatkowała. To myślę, że też była na Unity właśnie robiona. Hmm, no to jest bardzo ciekawe. Czy Unity jawi się jako jakiś taki silnik y, klatkujący gier, obawiam się. Y Unity jest znany z tego, że potrafi po pociąć Gra, jeżeli gra nie jest zbyt dobrze zoptymalizowana, bo trzeba się tam jednak napocić w środku w tym silniku, żeby, żeby zrobić dobrą grę. Taka, żeby to działało super spoko, nie? Wiadomo, na PC to wszyscy mają to gdzieś, bo mają molochy i w ten silniczek to sobie spokojnie daje radę, ale z wersjami tutaj konsolowymi jest problem. Ale to, słuchajcie... Było tak, że w layersach... <grym> To tak. jest o tyle Można było się, przekonać, bo to było się przekonać Jak ja się boję Dokładnie tak, bo było tak, że akurat Mieliśmy krótką przerwę od Battlefield 1 Więc z Hubertem graliśmy w Grida 2 Tak odstresowując się Bez wyścigi Pośmiać się trochę i będzie spotkał A Dominik mówi, nie, nie, muszę odrać Layersy do, pod, do, do odcinka Będzie dobrze Ej, To się nazywa poczucie obowiązku tak, od... No szanujemy bo no, no, szanujemy. Tylko My to sobie gramy spokojnie się ścigamy I nagle słyszymy takie O cholera A, wydaje <grym> Coś tam cię tak. słychać A my tylko w siemie idziemy tak, Dominik, dobrze Ja tam on mówi, ja się boję tej gry wyłączam Troszkę bardziej nic do nie, nie było <grym> Było Ja powiem wam, że tej się na tyle Że jej nie kupiłam, nie grałam Tylko oglądam jak inni grają I jestem o czerwono graficzną jest piękna, w ogóle sam motyw malarza i te wszystkie obrazy, to wszystko tak ładnie dopracowane. I gra jest dla mnie zbyt straszna. Jakby to nie brzmiało, ona jest zbyt dla mnie straszna i Słuchajcie, nie jestem w stanie ja, ja samo ja nią grać. Ja na dawno nie miałem czegoś takiego, że mi się trzęsły nogi. Ja po prostu siedziałem i takie mrowienie w nogach, normalnie gorąco spływające z czubka głowy do stóp, to jest straszne. <głos> to jest fantastycznie budowany ten ja, nie, nie ma jak oni to, to jest chyba takim niepokojem trochę jak w Dead Space'ie starym właśnie że tak naprawdę były takie momenty spokojne, które usłupiają twoją uwagę i w pewnym momencie zaczyna coś się dziać bardzo złego tak? czyli na przykład jakieś przedmioty zaczynają się poruszać ale twórcy potrafią kapitalnie budować klimat i atmosferę, naprawdę robią to bosko, bosko, bosko naprawdę, bo nawet otwieranie szuflad jest fajnie zrobione Elementy z cachu to są zrobione na bardzo prostych mechanizmach. Zmiana muzyki i pewnie. No. Nawet tak. nie tyle. Ty cały czas odczuwasz niepokój. Ja oglądałam tylko. I ja oglądałam tak. tylko i tak wymięte się marka rękę i tak sobie poskakałam na łóżku, bo faktycznie pojawiają się jumpscare'y. To też jest prosty mechanizm, żeby człowieka przestraszyć, wiesz. Cały czas odczuwasz takie napięcie i, i wiesz, że coś się wydarzy i masz tą świadomość, że zaraz coś się wydarzy. I jak to się wydarza, to i tak się drzesz. No. <słuch> tak jest. Dodatkowo to, że ten bohater jest kulawy, to też i tak się porusza dosyć mozolnie, to dodaje jeszcze takiej imersji większej. Także wiesz, że niespecjalnie uciekniesz, no nie ma jakiejś broni, tak? Nie ma czym się bronić Tak naprawdę, nawet powiem wam, że włączyłem na próbę Alan Wake'a właśnie, żeby sobie porównać Horrory Nie, Alan Wake to nie był horror, absolutnie Tak, dla mnie jest nie. Alan Wake to jest, thriller. Dla mnie jest. To jest thriller ale jest jednak dla mnie taki początek, jest bardzo Nie, nie, w ogóle, szczerze, potem walczysz z tymi, z tymi duchami czy co tam jest to I, ja wiem, i to tak. w ogóle nie jest straszne to jest Ale ma cecha wspólna obie gry, obie kratkują <śmiech> <śmiech> także to niesamowite <śmiech> to, to się nie zmienia od, od, od generacji <śmiech> <śmiech> Niesamowite, oczywiście to jest też straszna kompatybilność a dla mnie Wake jest straszny jednak także na wyraźnie jestem bardzo strachliwy wyjątkowo znaczy, ja też w ogóle nie, nie... Ja nie lubię horrorów. Nie lubię horrorów. Nigdy tak naprawdę nie, nie dałem się zaciągnąć do kina na horror i raczej nigdy się nie się zaciągnąć. Nigdy zachodu. się nie dam zaciągnąć i bardzo rzadko oglądam horrory. Naprawdę ale wiesz, takiej grze jak to po prostu tkwisz mhm. w tym. Jak oglądasz jako obserwator to pół biedy, ale tutaj tą postacią sterujesz, tak mozolnie ona idzie do przodu, kolejny drzwi otwiera, no stres jest o, o, niesamowity po prostu. Dobra, to teraz ja dla was jeszcze, jeżeli tak już dodamy o horrorach, to mam dla was taki jeszcze jeden tytuł który niedługo wyjdzie. Znaczy, wyszło już, wyszło demo i będzie do odranione Xbox One, a będzie też na PlayStation VR. Jest to Resident Evil 7. To I jest i jak ja to zobaczyłem, jak zobaczyłem ten trailer, w którym... Muszę zobaczyć, właśnie. W którym jest jedna podstawowa rzecz, która jest najstraszniejsza od lat. Są to manekiny. Manekiny, które się przesuwają. Wyobrażacie sobie, jak to musi być drać na vr Po prostu można się obsrać w razie. A Ale to jest znany problem w ogóle, że ten VR może powodować zawały serca. Już taki, taki layer z VR-ze, wyobrażacie sobie? Absolutnie nie, ma, nie. Ja w ogóle nawet chybałbym się założyć tego na głowę, żeby menu zobaczyć, a czy menu dla mnie a jest A nie jest to w ogóle wiarze na Steamie? To jest właśnie przyszło trochę myśl. Nie. Lejadze, czy nie są? Rozmawialiśmy z twórcami na, na Pixelu. Oni sami stwierdzili, że ta gra by się nie nadawała totalnie do, do grania na że bo jest za dużo kołowania się i za dużo, za tak, dużo zmian to w przestrzeni, problemy. że mogłoby to powodować problemy jednak wszystkie doniczki, wazony, rzeczy na półkach, nie? No, wszystko wszystko. Myślę, że w otoczeniu tak, by się na uciekało od, od żony, która się akurat dotknęła ciebie. Byłoby straszne, kurczę, już... Nie, dla mnie obecna, obecna prezentacja zupełnie wystarcza, żeby tam godzinkę wytrzymać. O co mówić więcej? No dobra. teraz możemy sobie pogadać na krótki temat odcinka, bo jednak coś tam, coś tam mamy do powiedzenia. Uznaliśmy, że pogadamy o rifandach. O różnych rifandach, bo granie w gry powoduje, że czasami chcemy je zwrócić. Nie zawsze się da. Bardzo to zabrzmiał. No tak, bo można je zwrócić w różny, w różny sposób Tak jak w się W lejersy, nie? Lawiarze Już wiadomo o co chodzi Ale nie, mi chodzi głównie właśnie o, o, zwrot, o zwrot pieniędzy za daną produkcję Która być może nie działa bo była wielka drama O tym, że No Man's Sky jest bardzo złe Tak złe, że ludzie w ogóle robią refundę i Diana zdążyła zrobić wielki research dziennikarski i się okazało, że jest to ta ta taka taczka dziennikarska z Reddita, ktoś zrobił sobie wątek i to pociągnęło dalej, nie? I zaczęły poligony, kotatu, i to wszystko zaczęło pisać i wiadomo, jak to poleciało dalej. A to zaraz to nieprawda była z tymi zwrotami w końcu? Znaczy pra... z tym na, na pewno się odciął, z tym na pewno i zdążyłam doczytać, jak to sprawa w praktyce wygląda, jeżeli chodzi o konsolę. Z konsolami jest tak, że wiem, że preordery na PlayStation 4 były, można było refund dostać. Uwaga, nie w Polsce. Bo to też to jest bardzo Też słyszałam, że jesteśmy wycięci z tego. Że, tak, Polska jest wycięta, bez znaczenia czy miałeś preorder, czy nie. Refund ci się nie należał. Przynajmniej PlayStation Polska jakoś. Kupiłeś to graj. <laughs> Kupiłeś to graju. Z kolei nie działa... <laughs> To nic, masz grać, skupiłeś. Właśnie dlatego nie jestem fanem digitala. Wolę kupować gry w pudełku. Można zawsze sprzedać. Z serialem na przykład co zużywasz raz? <laughs> nie <sukasz> no, mówię o, mówię o grach. No z, tak, z terenem jest problem. No ale, tak, pojawiła się mała ta w że jeżeli chodzi o No Man's Sky. Przy czym był za dużo na i dlatego tak się stało, że ludzie oczekiwali czy luźnego chcieli to zwracać. Także był powodem reklamacji, był ten, ten zabieg marketingowy, że oni strasznie przygięli, strasznie dużo naopowiadali, strasznie dużo naobiecywali w sumie nie wyszło nic. No, dokładnie tak. Strasznie mi całą tą aferę z No Man's Sky opisuje jeden króciutki filmik na YouTube on trwa 20 sekund, gdzie yy, No Man's Sky expectations, no i chodzi sobie taki judajski park i wszystko, nie? A później rzeczywistość No Man's Sky to idzie taki na dwóch nóżkach nie to laptop, nie to gadzina i jest taka smutna, taka, taka piszcząca muzyczka taka, o, taka nędza i rozpacza mm -hmm. po całości dokładnie tak ale faktycznie, czekajcie tam, na pewno tak jest źle z tym no, Sky w ogóle, że tak to tak nie mówicie, jest to co, nie co obiecywali, negatywnie. to nie jest to co, byś, to, co widzisz na y, tym trailerze z którego się odszedł, w którym jest y, wielki y, dinozaur, który jest ponad palmy i drugi, który gdzieś tam atakuje jakieś zwierzęta, uciekają, nie, nie to jest taki Minecraft i to jest jeszcze bardzo uproszczony, bo, bo tam tylko kopiesz, wszystko... Nie możesz budować Nie szumy. możesz budować, tak, dokładnie. <głos> Za to zbierasz zasoby. To jest... Najfajniej to wytłumaczył kwas u, u siebie w recenzji, że chcesz tylko zrobić? Zbieraj zasoby. Nie wiem, chcesz polatać, musisz zebrać zasoby. Chcesz sobie coś polepszyć zbroję, zbieraj zasoby. Chcesz zwiedzić jakiś świat i go odwiedzić? Po prostu, tak, ten. Zbieraj zasoby. Wszystko po kolei potrzebujesz grzebania się z kopaniem. Po prostu. No i ze zwierzątkami to też jest tak, że to są raczej takie pojedyncze klubki, ze sobą specjalnie nie, niewspółgarające. Właśnie była wielka feza z tym zwierzętami, że one nie wchodzą w żadne interakcje między sobą. Mhm. Żadne. Tak. Tak, bo było to... Z... Ogólnie Dominik, największy zarzut wobec tej gry jest to, że ona była niespółmiernie droga do jakości. Potwierdzam. Ona kosztowała tyle, co gry na konsole. I ona, ona tu na konsolach kosztuje tyle, Aha, co premierówka. Okay. Ale zaraz dystrybucja jest tylko przez Steama, czy też inne jakieś... Są też pudełka? Właściwie tego nie wiem. No, ja się nie interesowałam, pudełka, powiem szczerze. Tego, co mi się wydaje, to chyba pudełka na, na PC były... Do, do tak, ale nie wiem I czy przypadkiem. Czy, ale czy nie wiem, czy przypadkiem to nie działa tak jak było z. Jezu, z Metal Gear Solidem. Że, os... Że mm. kupujesz pudełka, wszystko godne Steam. W to... gry tak. PC to tak mają od paru <gry> lat. Prawie Praktycznie wszystkie. Tylko tam są jeszcze płyty instalacyjne. No, są płyty, na którym jest i tak hmm. czy instalator Steama. Mm, tak. Jest, to, jest, to jest problem. Ale masz satysfakcję, że masz płytkę, no. Można sobie w samochodzie powiesić później. Takim pojadą. Okay. No, no i masz taniej grę, bo o, gr z tego co gry widzę w pudełku na... są dużo, z kodem Steam są dużo tańsze niż gry na Steam. Aha. Z tego co widzę na ulubionej mojej stronie do sprawdzania, Dominik bardzo to potwierdzi, MP. Empik. <coughs> <śmum> <śmum> <śmum> <śmum> y na empiku jest tylko wersja PS4, więc jeżeli w empiku nie ma PC-tówki ani w Ultimie, gdzie, gdzie szybko sprawdziłem, to tak, czyli nie, nie ma, ma pudełkowej, jest tylko Steam. Ale to może mi nie mieć dystrybucji, na przykład w Polsce, tylko... Też może, I może być tak. Ale wracając do defundów wszelakich zwrotów. Zostaliście jakąś grę z powodu tego, że wam się nie podobała? Nie. Bo na Steamie wiem, że jest taka możliwość, gdzie godziny a dla nie leży, epilepsja, bla bla bla. Można to zwrócić bez żadnego, mm -hmm. ale bez mm -hmm. słowa przyjmują Dokładnie. te zwroty. No ja, mi się zdarzyło, ale nie na Steamie, tylko robiłem to na iOSie. Bo dra chodziła tak strasznie, że drżała telefon, powiedziałem, że to jest w ogóle... W to się to drać nie da, a zapłaciłem za nią 5 euro, jeżeli dobrze pamiętam. Niby nie jest to dużo, ale kurde, uznałem, no cholera. Wydałem te 25 zł i chcę, to jest powrotem. Chciałem 20, tak? No i napisałem specjalnie do Apple, powiedziałem, że trzeba było podać powód i zwrócili mi kasę, tylko potrzedzając 30% tam swojej prowizji za, za opłatę, bo to tak działa. <grym <grym> jest no, to jest fajnie cię ci potrącili. No... Tak działa niestety zwrot, zwrot rzeczy na, na iOSie, że może, mogą ci zwrócić kasę, ale z potrąceniem tego 30%, 30 podatku, który sobie tam pobierają dla siebie, tak? Tej marży. No nie wiem, no, tak, tak jest na iOSie. A wy chłopaki oddawaliście coś? Mm, mm. I mi się jeszcze nie zdarzyło Znaczy nie miałem potrzeby Powiem szczerze, może kupuję to co chcę grać Może, może nie zawiodłem się tak bardzo Ja nie pamiętam a właśnie, ty... e, W sensie na pewno oddaję gry, gry w pudełkach Bo bardzo często je kupuję Ale to trochę inaczej jest, jeżeli no, chodzi tak, o gry tak. w pudełkach a Ale to wiesz, no, jak, jak to się nie spodoba spórki. gra w pudełku To też można ją oddać to, od, no, Ale sprzedajesz używkę Po niższej cenie, zawsze gdzieś tam Zatą tak, tak, dla siebie tak. powiedzmy No a z cyfrową jest trochę inaczej, tak? Ja jeszcze mam do was pytanie Jak się zapatrujecie na tą kwestię Tu już idziemy w gdybanie Takie bardzo mocno Jakby naprawdę oddawano te pieniądze za No Niezależnie od ilości przegranych godzin W momencie kiedy gra została kupiona po premierze Jak wy to oceniacie? Ale to trochę bez sensu, bo i jeśli ktoś wie, że ta gra jest słaba No to hmm. gra No ale nawet niech miną te 3 godziny Że no, nie, nie było grane tam 90 Czy hmm. nie wiadomo ile tylko jakiś krótki okres czasu. I że po prostu ktoś kupił no i zwraca. Jak, jak wy na to się patrzycie? Bo dla mnie to było. No, dobra, twórcy zrobili błąd, ale ludzie też nie byli bez winy w tym przypadku. No nie. To... Że no jednak podjęli świadomą dorosłą decyzję, nie lub bardziej w zakupie gry i że już powinni się z tym no dobrze, podjęli tą decyzję na podstawie trailerów, na podstawie zapowiedzi, na podstawie tego, co mówili deweloperzy i Chyba, dostali co później inny produkt. O... Hubert, tu ja mówię teraz o grze już kupionej po premierze, bo faktycznie to, ten inny produkt jest możliwość zwrotów z przypadków, gdy zakupiłeś mm -hmm. pre Ale mm -hmm. Ale mówimy już teraz o momencie o tym, że ludzie się tak straszliwie nachypowali, że dostaną pieniądze z powrotem do No Man's Sky'a, w momencie kiedy oni mieli ograne ileś tam godzin, kupili to po premierze. Mm -hmm. No to nie, no to... I nawet widziałam, wiecie, z artykuły na takich blogach gdzieś tam ze spodem duchem, że oddanie no skaję nie czynicie złodziejem. Ha? <grym> <grym> A to jest w ogóle jakiś precedens, no nie tak naprawdę takie oddawanie z, y, Gierek, no nie? Bo to chyba pierwszy raz tak, że tak, taki gruby. No, że jest to jest dużo masu, gruby um, tytuł Zostaje oddawany. Mm -hmm. to, to leci inny. Ale dużo. No, jeszcze chyba nigdy nie było tak, że gracze się poczuli aż tak oszukani, wiesz? No, Co powiem tak, e, Było ludzie już się raz. Poczuli tak mocno odskanie, ale to pokazuje. Na to, myśl to, to pokazuje po prostu jedną rzecz. Dreczę się niczego nie uczą, a twórcy gier spokojnie to wykorzystują. Bo a jaką wcześniejszą grę? Tak, taki zawód. Z czym? Watchdogs był jeszcze. Boże, leciało mi z głowy. A, Batmana. No ty wiesz, też się okazało czymś innym, no niż myśleliśmy. Był port Batmana na ten PC. Ten o, port Ale, port Batmana na PC to port, tak? Więc to trochę. No, Ale coś nadal inaczej. kupujesz. Będę e się że. to gdzie się spodziewaj, że będzie dobrze grać. A jeżeli chodzi o Łódź Dogs, mm. to Łódź A, pokazywane jako super Piękna gra, tak, dokładnie tak samo jak No Man's Sky, dokładnie tak samo. Jeszcze dodatkowo, że będzie masa rzeczy do roboty, tak? Wow. Zmienia życie miasta i tak. ja, ja oglądam to tyle, ja się straszliwie nią tą grę ja straszliwie, straszliwie. Tak, straszliwie, jak to wyszło, nie? to się okazało, że no, zrobili takie GTA z sprawami z, z, z haterskimi, Press edge, to Jason, nie? I, I działa. No mi się coś pod względem fabuły podobają, so, niby jest przewidywalne, ale jest, jest spoko. Przynajmniej dla mnie. Ale ostatecznie... Ludzie się mocno, mocno nahajpowali, a później się zawiedli. I to samo się stało z No Man's Sky. I to pod... A jeszcze No Man's Sky jest inna sprawa, bo to jest w sumie indeks z poparciem. No gościu hipotekę przecież sobie tam założył, nie? Na swoją, żeby to grę w ogóle skończyć. Mm. To jest w ogóle mieście? No więc to nie jest gra AAA. Wydaje mi się, że tutaj Sony najbardziej zamieniło, bo weszło i zaczął promować to jako swój w swój bardzo duży. Tak, moim zdaniem tutaj Sony też mogą mieć swój w tym udział, że ta gra tak ta ta była nahypowana Właśnie nie tylko przez samych twórców, ale także przez Sony Bo oni tak mocno chcieli, żeby już ta gra wyszła, tak? Już macie ją skończyć Bo ja pamiętam dokładnie ile razy była przekładana nie, ta, ta premiera I, I sami twórcy tuż przed premierą Pomimo, że pokazywali Tak, tutaj macie krążek z ostateczną wersją i w ogóle a prawda jest taka, że później jak się czytało Twittera, już nie pamiętam twórcę w tej chwili imienia i nazwiska, ale on sam pisał, że ta gra nie jest jeszcze chyba w pełni skończona. Nie, nie tak ją widział. Ale... Wszyscy ją też widzieli zupełnie inny Dekładnie. sposób, patrząc po co a, a czy przypadkiem ta gra nie przerosła tak na twórców? Bo to przecież ma, małe studio i się rzuci na coś takiego. Prawdopodobnie tak i jeszcze oni byli tak, wiesz, gani po plecach kilkiem od Sony, że macie te, te premiery, tak to tak. ma być to, ma, ma być pchnięta, my to włożyliśmy, zainwestowaliśmy, no, lub ta no lubka, Z nie? dwóch stron byli pchani kilkami, bo z jednej strony Sony, z drugiej strony gracze. Tak? Dajcie nam to, tak jak ten. Kiedy to wyjdzie? Dajcie nam to. Tak było i przez to ta gra wyszła, taka jak wyszła. A sami twórcy nie wiemy, jak później do tego odbiorą, ale stać się takim filmem fiszem, który oleje wszystko i powinien Moment tutaj jest, jest moim tworem u najukochańszym i to jest najlepsze, a wy w ogóle się nie znacie, nie? Bo może tak być ostatecznie. Ja jest takie pytanko ogólnie. Ty nagrasz na tym PC, a słyszałaś o grze Star Citizen? Coś mi dzwoni, ale w sumie nie kończyłem w tłumkości. No to, jest, to jest generalnie taka gra o wielkiej skali, która jakieś osiągnęła niesamowite finansowanie. Najpierw na Kickstarterze, a później jeszcze do tej pory oni zbierają pieniądze, ciągle powstaje i no tak naprawdę to jest przykład takiego negatywnego, moim no zdaniem negatywnego aspektu wydawania gry długo, zwróćcie uwagę, bo tutaj no jednak no w końcu wyszedł i zobaczcie, że mimo, że my w to nie graliśmy, to o tym opowiadamy, no nie, czyli jednak zjawisko społeczne ogromne, a taki starszy ciągle nie wyszedł, a oni tam zebrali chyba 500 milionów dolarów albo więcej. Tak, będzie... Kolejny Duke New Can Forever, tak? No, <laughs> obawiam się, że tak. I też tam ludzie szaleją. Znaczy, to że Piotr zresztą powiedział tak, że gracze się chyba nigdy nie nauczą i zawsze będą ulegać nadmiernemu hype'owi tak naprawdę, tak? Nadmi nadmiernemu emocjom. No, to prawda. Zresztą, zresztą ci ostatni zjena cały czas nam próbują sprzedawać marzenia. I... Może nawet dobrze, to nie widzi na konsolę, to ten nie zje życia, <laughs> jak ja to mówię. No, ale... ja, ja, no, MenSky będę chciał zobaczyć, powiem szczerze. Jak to wyjdzie na naszą platformę, a mam nadzieję, że wyjdzie za jakiś czas. No, wyjdzie, bo, bo, już, bo już zostało to, może nie, nie całkowicie potwierdzone, ale gdzieś tam w plikach gry się okazało, że są zapiski dla, dla Xbox One, więc. Może to był tylko pad dla Xbox One? <śmiech> nie sądzę. O, o. Nie sądzę, <śmiech> bo to jakieś settingsy były pod PlayStation 4 i PC, więc. Ja mówię, mówiłeś, że Mark od ciebie grał, tak? W tą grę? Grał, grał. Nudno się nawet w to patrzyło. <grymne> Ojoj. A dalej ludzie streamują, bo ja tam początkowo tam widziałem, że wszyscy sławni ludzie streamowali. A wiesz co, to jest fajne przez pierwsze 20 minut oglądania. Naprawdę. Bo to nie jest gra, która... Ja miałam streamera pod nosem, że tak powiem. Siadłem sobie zanim na patrzę No Man's Sky wyszło, graj. O, powiem o podcaście czym wróciłam i zaczęłam robić jakieś inne dziwne rzeczy, bo na absolutnie mi się nie chciał tego oglądać. Choć z pistolecikiem i strzelasz i to wiesz, nawet te momenty, że eksploracja kosmosu, nie kwintyliony bodajże, planet i wszystko, ale to, to w ogóle nie ma tej magii, którą powinna mieć. No i grawitacja na każdej planecie taka sama, no bez jaj. Aha, okej, okay, okej. Okay. Znaczy mnie bardziej interesuje z takich surrealowych gier, Solar Project, w niego będę na będę pewno grał. Potestowałem troszeczkę demo i jestem zachwycony. Ale to nie jest fajny survival, na jak patrzyłam. To nawet Naw nie jest survival. W takim... Nie no, musisz słuchaj, zbierać zasoby, <t widericiency> żeby przetrwać, okej? Okay? Okay. Zbierać zasoby. W Dunstarwie gdzieś tam kombinowałeś crafting, nie crafting, wszystko i to jakoś tak, że miałeś tą walkę o przetrwanie, bo Dunstar to jest jedyna gra survivalową, w którą grałam. Nie no jest fantastyczna, dobrze nie wspomniałaś, bo ja ją wielką wielką miłością taką która boli. No, przepraszam, jeszcze w Minecrafta grałam, ale to mi się nie mówi głośno chyba, nie? Nie, no dlaczego? Ja, <grym> ja Minecrafta się... uwielbiam. <grym> A ten survival tam nie właśnie. jest taki prawdziwy. Jest, yes, to yes, jest, jest. Jest, survival. Yes. Yes. Masz normalnie ustawiasz serwer survivalowy i jedziesz. Znaczy wiesz co, nawet na serwerze survivalowym nie było, nie grałam, ale grałam na serwerze, gdzie faktycznie przychodzi wieczór, boże, szybko wróć do domu, bo zaraz będą go zombie gonić. A jeżeli jestem lama nie niespecjalnie mimo gett, to musiałam się chować. Na no, Diana, Don't Start nawet nie masz domu. Tam jakieś no, mury nie, nie, budujesz, nie. Byle, ta, byle się odgrodzić od tego świata. <grym> Ale to, to jest gra typowo eksploatacyjna dla mnie. No, no męska gdzieś to masz właśnie zbierać zasoby, osoby, żeby przetrwać, bo masz na przykład atmosferę toksyczną na planecie. Ale mówię, nawet w oglądaniu to nie jest fajne. to wszystko jest takie puste. Mm -hmm. Taką masz taką przejmującą pustkę. Niby masz ten nieskończony świat. Te planety są łyse. No są. Ja no ty jest z tymi górę innymi graczami? Spotyka się tych innych graczy? Ktoś nie, okoloś? nie możesz. Jest w ogóle wygenerowany jeden świat, który Aha. jest generowany losowo, bo m, m, była sprawdzana przez graczy, bo to akurat patrzyłam. Mam nadzieję, że na YouTubach mnie nikt nie okłamał. Że Znaleźli się na tej samej planecie, oni nie mogli się tak. znaleźć. Okazało się, że to nie jest gramulti w ogóle. Nie, bo to nie jest gramulti. I... I to też jest wielkie oskarżenie karmią. E, to była gramulti, w to, w tylko w ostatniej chwili się wycofali. E, widzieliście tę tak. naklejkę? Przyklejaną na każde pudełko? Tak, w ogóle To, w ogóle... to nie... <śmiech> na, na, na PS4 jest, była taka piękna naklejka. E, w natlejone, że tutaj, nie, nie, nie, nie tak? po prostu nie, Coś... było natlejone, że nie potrzeba w ogóle online, nie? Tam nie, nie, nie, się nie tam było to było Pegi. To była nakleka z Peggy. A może z Peggy. A później się odklejasz to? Patrzysz, a nam jest po prostu jedwo napisane PS Network i w ogóle. Pegi mhm. Multiplayer, nie? Że y, no. do internetu. No. Ojej, ojej, no. to, tak się, powiem, to no. się porobiło. Ale smuteczek. No jest smuteczek. Straszny. Jeżeli chodzi właśnie o Noamestran, to była za droga, ale to nie tylko Noamestran ma takie problemy, bo Dominik chce kupić Forza Horizon 3 i, i są jaja. Znaczy to z Hubertem już trochę ustaliliśmy w międzyczasie, że tak naprawdę w sklepach są błędy po prostu. Oh. Bo miałem taką sytuację tak, że chciałem kupić taką wersję wypasioną tej forzy, która była przeceniona na 300 zł. Wiesz, Diana, dla nas to jest tanio. Dla nas to jest no dobra cena jak konsolowcy za konsolowcy e, wersję wypasioną, tak? I któregoś razu Hubert Huber mnie pyta, w ogóle gdzie jest ta forza? No wiadomo, w Empiku. I ale tam kosztuje 450 zł. Ja mówię, jak to? Okazało się, że ona podrażała, po potem znikła. Czyli najwyraźniej jakiś babol w sklepie po prostu. I to chciałbym do tego, że teraz gry są nie drogie. I, I No Man's Sky też do tego pasuje. Ja mam jeszcze lepsze rzeczy. Tej gry w ogóle nigdzie nie było indziej. Tylko bym piku. Ta Forza Horizon tak, Ultimate. Także babole się zdarzają. Więc... Może to jakieś było, nie wiem, pre-alpha pokazana z, z tego produktu w sklepie. Mi się <laughs> zdaje, że Microsoft produkty. jeszcze tego nie ogłosił sklepom, że będzie w ogóle coś takiego jak Ultimate pudełku i mm -hmm. mają tylko te zwykłe rzeczy, te zwykłe force. Dokładnie. Ale wiecie, co tu chciałem do czegoś zupełnie innego. Zobaczcie, że teraz próbuje nam się sprzedać tak zwaną wersję podstawową gry i teraz budowane wersje. Ja się trochę czuję oszukiwany z tym wszystkim. Że dostajesz najpierw, nawet takie samo z Battlefieldem, że jest jakiś pakiet standardowy, jakiś tam Ultimate, zresztą poprzednim też no było. No jest oczywiście tak? premium, tak, tak. próbują nas strasznie strasznie z nas wyciągnąć kasę już na starcie. Że próbują nam wcisnąć, że na przykład zamówisz przed premierą, dostaniesz znaczy dodatkowy tak, to rozumiem, tak, problemy, bo tak. Tak, albo dokładnie, no, albo dostaniesz jakiś lepszy samochód, tak? To jest w łatwa na, kasa. na samym początku. To jest łatwa kasa dla producentów. No to, to jest plaga w tej chwili, to, to zjawisko. Tak, wszystkie gry mają wersję premium. No w i w drugiej, ty wszystkie. I zwłaszcza w świecie konsolowym. I w tym momencie wchodzi Nintendo, całe na biało, i mówi: Słuchajcie, jak kupujcie <grym> przed premierą, to dostaniecie darmowego Pokemona. Elo. I nie kupujcie tam Ultimate, coś tam nie, podstawową wersję gry. No to jest taka kontra troszeczkę do tej sytuacji. <grym> to jest totalna no bo... kontra. No ale Wiedźmin to też tam. 16 darmowych DLC, no. I teraz Mafia 3, to co zostało ogłoszone, że nie, nie wiadomo dokładnie ile tych DLC będzie, ale już twórcy zapowiedzieli, że będą darmowe DLC, jak i płatne, czyli tak jak przy Wiedźminie. Nie macie wrażenia, że to jest taka próba przedłużenia życia gry na, na, tak sztucznie? Troszeczkę? Znaczy jeszcze nie graliśmy w grę, a już, a już yy, poznajesz plan DLC. No. Co, co ma tobie to powiedzieć? Jak to odbieracie? Na przykład Metal Gear Risingu, Są DLC, w które jeszcze nie grałam. bo Konsola padła, wyprowadziłam się w ogóle. Dwa DLC, które zapowiadają zupełnie inne alternatywne historie, które są jakby bardziej spin-offami niż yy, samą właściwym dodatkiem do gry. Znaczy... Ale płatne były, tak? Tak, tak, tak. S są dwa typy DLC. Jeden jest taki, że instalujesz płytę z grą, a już w środku jest DLC, które krzyczy kup, kup, kup i jak kupisz to dopiero się odblokuje. I to jest złe DLC. No. A drugi typ DLC, no to to są na przykład DLC z Wiedźmina. No, projekt ci pracuję rok czasu nad, nad nową historią. I dają ci ją za 70 zł, ty ją kupujesz tak? I no, to jest cały. To są całkowicie dwa no, inne oni typy oni robią to dobrze, no. no nie robią to dobrze. a to wiesz, mapy do BFA już pewnie są dawno zrobione, tylko czekają na premierę. No, I potem odczekać te dwa miesiące i wiesz, żeby nabyć się bo tak, tak. No dokładnie bo znaczy chodzi o gra, to kupią, tak, w dużym to tak. czasu. cztery mapki no, to kupią, To prawda Bf znaczy po tej historii stworzą, to mam ochotę się zbuntować i kupię podstawkę bez żadnych dodatków tak. i niech mają, mam to w nosie. Jak, jak, jak wyjdą po taniości to 209 zł no. więc to jest nawet dobra cena jak na konsolę tak, jak na konsolę, no i masz to wersję pc od razu w zestawie, tak. no to jest ten plus Czyli w sumie teraz dostajemy nieco więcej tak? od Microsoftu. A właśnie, no, tylko że nie masz PC. Zastanawialiście się, jak to będzie działo? W no, sensie, no dobrze, że tam masz. w pudełku będzie jakiś kod do tego? Czy, Wiesz, to czy... ja zakładam. Jedyne, jedyny sposób, jaki ja zakładam, to przy włożeniu płyty. On to rozpozna i doda po prostu wersję pc do konta. Tak było no, najprościej. No okej, okay, ale jak teraz sprzedam tą grę. No to. Je... W tym momencie. Dobre pytanie. No, no, no, myśl. Więc to w tym momencie może być <laughs> różnie. Można pokazywać dodatkowy komunikat, że ktoś inny ma to ugrywać. Nie wiem. Na pewno jest masa. Nie mogą dać bezpośrednio kodu. Bo wiesz, co, ma Microsoft może mieć z tym problem, że jak kod, to kod będzie można odsprzedać. No. No i tak jak sprzedawali ludzie kody do bety Butterfield'a wcześniej. Tak, Microsoft bardzo nie chce tego. On bardzo chce rozwinąć to uniwersum, to swoje konsolowe konsolowo pc żeby ludzie, kupując jeden raz drugi, żebyś miał drugą już w zestawie. I bardziej czuję to w taki sposób, że albo będziesz składał płytę i nie wiem, będziesz się dodawać do konta, bo... Y albo ewentualnie będziesz dostawał automatycznie kod, który będzie przypisany, jakby do, będziesz mógł go wykorzystać tylko i wyłącznie z jednym kontem. Tylko jednym i wyłącznie tym wiesz swoim. Co? wiesz czego ja się boję? Że to będzie taka sama sytuacja jak z Quantum Break, czyli e, kupujesz płytę, tam nic nie ma i dopiero przy zamówieniu e, digitala będziesz dostawał, e, będzie to przypisane do konta i będzie i PC i Xbox wtedy. Może tak być. W sensie to... na płycie w ogóle będziesz miał tylko płytę z grow na Xboxa i to będzie wszystko. Może tak być. Jest to bardzo, bardzo bezpieczne rozwiązanie. Bo oni bardzo chcą przejść na to, żebyś ty kupował grę w sklepie e, Microsoftu. Po prostu. Tak, tak. I będziesz miał, wiesz, zapłacisz tyle samo, ale będziesz miał dodatkowy bonus w postaci no, gry na Windowsa. Przypisanej do konta. Znaczy to jest nowa platforma. Jeszcze zobaczymy, co z tym będzie się działo. Prawdopodobnie będzie na tej platformie Microsoftu, tak? Ta gra dystrybuowana. której nie za bardzo jeszcze znam. Nie, no, już to znasz, się nazywa Xbox Live. No tak, tak, a dla PC-ów jest w miarę. To nie jest ta platforma, tak? Dla nas jest oczywiste. Dla ale... PC-ów jest to coś nowego, czyli Microsoft 100 i to jest totalnie nowość, No nie? właśnie. No dobra. To wiemy, że adresują za drogie. Oj, są bardzo. To jest bardzo luksusowy towar, uważam, w tej chwili, zwłaszcza na konsolach, naprawdę. Na PCD też, na PC. Też, na PC. Na PC, Ech, na PC masz taką samą cenę. Przecież. Zaczyna to się zrównywać, tak. prawda? Coraz bardziej. w Polsce zaczyna się zrównywać, na świecie już dawno się zrównało. No dokładnie. Wiemy też, że refundy średnio działają, bo nie wesoła aspekt moralny tutaj wchodzi. No, co jeszcze? Słuchajcie, nasi słuchacze, jeżeli macie coś do powiedzenia y, na temat refundów, to prostu napiszcie nam to w komentarzach, bo wiemy, że jest to temat dość trudny do opcji, bardzo ciężki do, też do przeanalizowania w całości i fajnie, jeżeli wy nam podrzucicie też jakieś różne y, jakby to powiedzieć, use case, nie wiem, może sami coś zwracaliście i mieliście jakiś problem, z chęcią, z chęcią poczytamy i nie odpowiemy na takie komentarze. Bardzo brakuje w ogóle możliwości odsprzedaży gier cyfrowych. Dlatego właśnie ostatnio staram się nie kupować w cyfrze, po prostu. Jak, jak już mogę pudełko, to kupuję pudełko. A, no widzisz, no ja kupuję w cyfrze ze względu na wygodę, bo i tak gier nie odsprzedaję. Jeżeli tak, to to się zgodzę. No jeżeli nigdy się nie pozbywasz, to, to faktycznie. Tak. Dobra. Słuchajcie, na tym skończymy temat... I przechodzimy do Całej takiej śmietanki naszej I zaczniemy od komiksów Bo w końcu wyszedł Wielka kolekcja komiksów DC Której nie zdobyłem Bo to jest też, też ciekawa historia Ale może najpierw zaczniemy od tego Co się w tej pierwszej kolekcji pojawiło Czyli Batman hash część pierwsza jest za 14,90, dobrze Hubert mówię? E, tak, tutaj chciałem skorygować błąd. Yy, w kieskach i wampiku jest tylko jeden numer. Dost yy, drugi numer będzie dostępny. Znaczy, jak tego słuchacie, to już jest dostępny. W tamtym tygodniu powiedziałem, że będą dwa naraz. No i. <grym> no, nie, nie było. <grym> no po kolei to wydają. Ale może ja szybko powiem, dlaczego tego nie mam. Wyobraźcie sobie, że mamy piękne miasto, zwie się Warszawa. I jest w centrum miasta, więc mówicie sobie, w, w, no w, w centrum miasta, w Warszawie, w stolicy, w, w żadnym piasku nie zdobędę e, wielkich komiksów, wielkiej kolekcji komiksów, no i mówię, dobra, to, no, to idę najpierw do jednego piasku, nie ma, do drugiego piasku, nie ma, wchodzę do Inmedia w złotych tarasach, nie ma, do Empiku, o wszędzie, gdzie bym nie wszedł, nie było. I pytałem bezpośrednio sprzedawców, a nie mówią, że nie ma tego w sensie nie wiedzą nawet sami, gdzie to się podziało. I się zaczynam zastanawiać, czy, nie wiem, nakład był taki mały, czy, nie wiem, ja się spóźniłem. Wiesz co, mogli pójść właśnie w taki bardzo bezpieczny nakład. No. Jest, jestem bardzo, bardzo ciekawy. Na szczęście tutaj Hubert mówi, że gdzieś tam w okolica być może jeszcze będzie, więc sprawdzi. Tak, tak. Trzy dni temu, cztery dni temu byłem, to na pewno było. I, i no... W Zielonej Górze ci jeszcze mogę poszukać? o. Nie, bo ja bym z chęcią, z chęcią to, to, to, to zdobył, bo chcę, chcę to zbierać, ale ja się spóźniłem z, z nie, tym to, początkiem. jak nie, to pozostaje Allegro zawsze. Myślę, no pozostaje, ale tylko to to tam będzie po 20 zł, a nie po 14,90. No, plus wysyłka. No, plus wysyłka. No dobra, to słuchajcie, Batman House może szybko, Hubert. O czym jest Batman Hush? Ech, to jest klasyczny komiks z Batmanem. Bardzo dobry zresztą. Jeden z lepszych, tak. tak? jeden z lepszych. Tu występuje cała plejada i bohaterów pozytywnych i negatywnych właśnie znanych z Batmana, jak Catwoman, jak Poison Ivy, jak kto tam jeszcze występuje? W haszu. No. jest jeszcze... Jezu, teraz zapomniałem jedno nazwy. No dobra, mniejsza z tym. No, to jest taki klasyczny komiks z Batmanem. E, klasyczna opowieść. E, nie, nie chcę nic powiedzieć ponad to, bo nie chcę spoilerować. Jest, no komiks jest bardzo dobry. Już został raz wydany w, w Polsce, ale to było bardzo dawno temu i nakład jest bardzo, bardzo wyczerpany. W sensie kosztował, jeszcze dwa miesiące, trzy miesiące temu kosztował 200 zł prawie ten komiks. No... Właśnie, a teraz kupujecie Wielolet C.D.C. i, i nagle się okazuje, że ten komis jest za 14,90. Mm. Znaczy wiadomo, to jest część pierwsza, tak. chyba hasza, nie? Bo tak, tak, to, są dwie części rzeczywiście. Tak naprawdę największe zarzuty do tej kolekcji mam do oprawy i do wydania tego tomu. Jest, widać na oko, że no jest... jest aż tak słabo, tak. nie dotykałem, nie? Tak, widać no, na pierwszy rzut oka, że jest dużo, dużo słabiej niż w wielkiej kolekcji komiksów Marvela. Okładka jest bardzo cienka, e, kartki są dużo cieńsze i nie wiem, czy to mój komiks, ale raczej nie, bo widziałem na forum, że jeszcze parę osób ma z tym problem. Komiks naprawdę, naprawdę cuchnie. W sensie o, otwierasz ten... Komiks cuchnie, o cholera. Tak, otwierasz ten komiks i on nie pachnie drukiem. Bo normalne komiksy otwierasz i no tak. pachnie drukiem specyficznie bardzo. A ten mm -hmm. komiks śmierdzi. Naprawdę, hmm. musisz to patrzeć, żeby no żeby ocenić, ale absolutnie tragicznie śmierdzi. Będę musiał zobaczyć, bo śmierdzący komiks to jest bardzo zła rzecz. A Tak. Znaczy wiadomo, ten zapach w pewnym momencie wywietrzeje, że się tak wyraża. Aha. Ale wiesz... Ale, ale sam początek będzie Kurczę, ku, kupujesz nowy komiks w kiosku i, no, i odtrąca cię jego zapach. Śmierci. Tak. Ja rozumiem. No, potem nalegro oferty, że, że wywietrzy <laughs> tak, się. Tak, już się śmierdzi. Przyjemniej się, Przyjemnie się czyta. trochę drożej, no nie, bo długo. <laughs> No Do komiksu oczywiście dodawane są różne dodatki. Jest wstęp, jest tam mowa o tym, co się wydarzyło przed tą historią. Jest pokrótce opowiedziane o każdym z bohaterów komiksu. Aha, mm -hmm. a i no na Jaki końcu jest klasycznie korekcja okładek, ale to już w, zwyk w zwykłych komiksach też to no, mamy z w zwykłych ta, wydaniach. Ta, ta. I, i, i, i okładki, i, i są do tego jeszcze te sc scenki po prostu ca całe kadry, tak, z panelami mm -hmm. ładnie pokazane, więc... Tak, to jest już klasyka. I przy, tutaj, przy, przy w tutaj możemy dojść do bardzo ciekawej i bardzo zachęcającej rzeczy w tym komiksie, czyli e, pierwszy komiks w ogóle z Batmanem jaki powstał. To był 27 tom z Detective Comics. I to się czyta tak śmiesznie, to jest po prostu... Ale on tam jest w bezpośrednio w tomiku, czy jako oddzielny zeszyt? E, jeden zeszyt, nie, on jest w bezpośrednio w środku, e, jako okay. parę dodatkowych stron. Okay. I to jest tak śmieszne. W sensie jest. to jest wydane w 30 którymś roku i ciekawe się no, to. Po, to pierwsze pojawienie się Batmana, tak? Tak, tak. tak. No Batman wtedy nie był takim mroczny. W ogóle komiksy i się tak, no, tak się rozwinęły. A tam jest, w pierwszym komicie, jeżeli dobrze sobie przypominam, był też Robin. E, nie. Czy nie, to, to jest nie? Nie było? Znaczy, mo Możliwe, że był, ale to jest pierwszy tomik e, e, A, być może To jest e, pierwszy zeszyt W sensie to... nie, Bo ja wiem, że na samym początku, to już wtedy było wiadomo, że jest Robin i, i Batman Bo oni tak ich mhm. pokazywali Nie, to jest tylko pierwszy mhm. zeszyt to nie, to nie jest nawet ich seria To jest The Detective Comics, które Które były czymś zupełnie innym ale to jest, to jest bardzo fajna, fajna rzecz, bo z chęcią by, bym to dostał po prostu. Mm -hmm. No warto dla samego tego, tego komiksu klasycznego, jest świetny. Dobra, jak mówimy już o Batmanie, to szybko przejdziemy do Batmana, który był w kinach. I Hubert na nim był, bo ja miałem się wybrać, a ostatecznie się nie wybrałem. I, i Hubert mam chyba masę, jakby to powiedzieć właśnie wątów do tego, że ten Uwa. film w ogóle pojawił się w kinach. Tak, tak. Pierwsze byłem na tym kinie w sobotę. W sobotę wieczorem. W kinie? W filmie. Na, na... Tak w ogóle o czym mówię? Mówimy o Batman Joe, czyli Zabójczy Żart. Dokładnie. W tak. filmie, filmie na podstawie świetnego, znaczy dla mnie świetnego, bo nie wszyscy go, go lubią. I Multikino zorganizowało event, na którym przez tydzień czasu, yy, dwa razy na dzień, prezentowało w kinie na dużym ekranie animację Batman Kilik Dżong. No tak naprawdę jeden do jeden, to był jeden do jeden komiks, yy, ekranizacja komiksu. I była sobota, był wieczór, około godziny 19. na sali siedziałem tylko ja i facet z dzieckiem, który naprawdę wydawał się, że był tam przypadkowo, w sensie jak zobaczyli, że to jest animacja to się złapali za głowy i mieli ochotę wyjść <grym> tak i no tragiczne to jest, bo kurczę, takie rzeczy już się raczej nie zdarzą, jeśli, jeśli widownia będzie tak mało a raczej nie no właśnie a, a, a to był bardzo ciekawy eksperyment a, a sama animacja, ładna, nieładna, bo ja nie będę utrzymywał, że będę z chęcią to zobaczył, ale nie będę mówił, że pewnie ujdą w to nielegalne źródła, niestety. Bo nie idzie tego tak normalnie, legalnie raczej w Polsce nie dostać. Ale Amazon.com, Amazon.di, amazon.co.uk no, tak, Amazon pozostaje. Mm -hmm. Ale mówię o płacznej dystrybucji. Mm -hmm. No dobra. Eee, sama animacja, to znaczy, ja nigdy wstyd się przyznać trochę, ale nigdy animacji od DC nie widziałem. W sensie połowę Flashpoint Paradox. I to, i Ojej, to wszystko. To, tak. bardzo, to bardzo źle. Tak, to jest, to bardzo źle i naczytałem się bardzo negatywnych opinii na temat samej animacji. Ja muszę przyznać, że to jest średnio że jest bardzo średnio i były bardzo negatywne opinie też w internecie i habot bardzo, bardzo fajny film w ogóle zrobił o tym, że w DC jest całkowicie źle i animacje są źle, złe i filmy są złe i jest tragedia i, i ubóstwo. Eee... W ogóle bardzo ciekawe jest to, że komiks Killing Żołdg, sam komiks zaczyna się w około 30 minuty. i to strasznie Puźno. Tak, na początku zrobili jakiś dziwny wstęp, który nie ma nic wspólnego z komiksem, a tak naprawdę to jest autorska historia, bardzo zła historia z tego, co, z tego co czytałem, z tego, co mówił ich i z tego, co ja sam zauważyłem. E, historia opowiadająca o Badger i o Batmanie i o jakimś dziwnym przestępcy hmm. e, i o ich romansie w ogóle. Okej, okay, dobra, to... Ja chcę to zobaczyć, tylko wyłącznie po to, żeby to ocenić. Tak, to, to było złe. Definitywnie. No, to może być złe. Sama animacja jest średnia. W sensie kadry są wyciągnięte jeden do 1 z komiksu. Ja wiem, jak się, to, jak się czyta komiks Ja jestem bardzo, bardzo zadowolony, że Najpierw przeczytałem komiks Bo komiks przeczytałem parę dni przed, przed obejrzeniem Animacji. Jak się czyta komiks To wszystko jest takie taki niedopowiedziane Takie mroczne no Takie tajemnicze, dokładnie A jak się to ogląda na animacji Gdzie to wszystko się porusza To jest po prostu to, dziwne to jest I trochę, trochę głupie hmm? Okej okay. No nic, muszę to zobaczyć i ocenić Dobra tak jak mamy film, to czas powiedzieć o czymś, co myślałem, że może być żenujące, ale okazało się totalną perłą. <grym> I <grym> i, i opowiem o serialu... Znaczy opowiemy, bo tutaj nasza trójka, tylko Dominik chyba nie widział te, te <grym> te, te <grym> tak, w odcinku. Dominik nie wiedział, co się dzieje, jak zaczęliśmy opowiadać. Dokładnie. <grym> <grym> tak, nie wiedział o czym mowa. <grym> opowiemy o... Polskim serialu, który w tej chwili jest dostępny na VOD, uwaga, Tak, Polska, i on jest tak. dobry. W ogóle, co się dzieje? jest, jest dobry. I, I zwie się artyści. To jest... No i... No. To jest dobry serial. Tak. Ale o czym jest? Serial jest o... Hmm. O... Dyrektorze teatru i są... I po prostu zarząd chce wrzucić no, nowego dyrektora teatru tak, no bo to, to nie jest spoiler tam, jak się powiesił, to jest w, pierwszych, no. w pierwszej minucie, minucie filmu, to nie może być spoiler tak, no jest w pierwszej minucie pierwszego odcinka Ech, pierwszego odcinka, nie film no i serial jest bardzo fajnie prowadzony Diana, prawda? serial jest bardzo. bardzo fajnie bardzo fajnie. Mi się mega podobało ze względów wizualnych. Ja tak, jest, jest. No jest... Młodne ujęcia. ma ujęcia są. Tak, ja na serial polski. Piękny piękne kadry i jest w takiej bardzo zimnej stylistyce, bardzo zimnej tonacji trzymany. I przez to, że to jest obyczaj. W sumie tam się nie dzieje nic złego poza tą pierwszą sceną, wiecie, trzęsienie ziemi i teoretycznie oczekujesz tego napięcia dosnącego ale w sumie tam leci dalej obyczaj, ale ta stylistyka, ta koloryzacja sprawia, że cały czas się odczuwa niepokój. Przynajmniej to, czy to jest bardziej dramedy, jak tak z, z angielskiego powiem. To jest połączenie dramatu z komedią, e, które jest bardzo częste na, na, na zachodzie i teraz przy, przyszło do Polski. Hubert, jest takie ładne słowo po polsku. Yeah, dra drama. O, tak, tak. No... <laughs> Ja nie wiem, gdzie wy tam widzieliście komedię. No jak było parę Spedio. scenek komediowych. Hmm. <grym> no mamy, mamy inne no poczucie fine. humoru z tego wynika. <grym> no, ja bym to nie nazwał taką super homedy. Znaczy miałem niby taki lekki uśmieszeć, no ale to. Czy ja bym to nazwał komedią, nie wiem. No wiecie, to jest serial idący do telewizji, tam, tam komik, reliefy muszą się pojawić, bo inaczej to by było nie do zniesienia. No tak. Nie byłoby do odebrania przez takiego standardowego odbiorcę, standardowego. tego nie będzie oglądał, bo ten serial leci w piątek o 22.20 i w ogóle był przeniesiony z poniedziałku 23.50 chyba. I nawet TVP się tego serialu w ogóle wstydzi i no, to nie jest dla standardowego odbiorcy, to jest dla kogoś, kto, kto się interesuje. No TVP ma coś z takimi dobrymi serialami, że się ich wstydzi, bo to samo było z Prokuratorem, Pod... który jest super serialem. Naprawdę świetnie się go ogląda, a nie dość, że na VOD jest dostępnych tylko tam pierwsze trzy odcinki, jeżeli dobrze pamiętam. Nie, już jest odblokowany. Już był, był, był, było bardzo długo, było płatne był, był tak. możliwość oglądania. Problem z tym, z tym serialem jest taki, że nie będzie drugiego sezonu. Bo po co? Za dobry serial. No, w ogóle <laughs> jestem ciekawy, jak to się wszystko rozwinie, bo to jest już kolejny polski serial, o którym słyszę i o którym słyszę bardzo dobre oceny. W sensie, nie mówię tutaj o serialach TVN-u, jak, nie, nie wiem, nie, nie wiem, jak... O, o na przykład. <laughs> mówię tutaj o produkcjach HBO, jak, takich jak Pakt czy, czy Wataha. Mówię tutaj o produkcji Kanal Plusa, która będzie niedabawem. Yy, nie wiem, jak się ona nazywa. Nie, niebawem będzie w Kanal Plusie też polski serial, też autorski. Yy, na, TV, na TVP nawet coś, coś tam próbuje robić. I może ta edukacja polskiego widza pójdzie do przodu w jakikolwiek sposób. W sensie. I może dostaniemy dobre do Sherlocka Holmesa. To nie będzie Sherlock Holmes, to będzie Serial Ja wiem, e, ja wiem, ja wiem, ja jeszcze mówię W cudzysłowie Na serialisie było o tym To nie będzie absolutnie Sherlock Holmes, to będzie po prostu Detektyw w XVIII wieku I, i to będzie wszystko miało wspólnego ze Sherlockiem Holmesem. Cool XVIII no. wieczna Warszawa No na przykład <laughs> Mhm nie, a już to widzę. Czujesz ten klimat, już czujesz, czujesz ten klimat, klimat nie? Już wiem, jak bardzo złe to będzie. A już jest imersja, nie? Ja już wspomniałem się, bo myślę, że tak, te artyści są super i... Ach. Tak, no zapraszamy, no, że... podbijać oglądalność piątek 22.20. Błagam... Albo na VOD po prostu Nie, sobie o... nie, Uży... podbijajcie oglądalność. TVP musi... N niech widzą, niech widzą, tak. że warto... Tak, żeby, tak, tak, żeby nie, nie ubić o... to jest pierwsze... taki problem, że takie przykład Jany. Nie każdy ma telewizor. Nie każdy ma telewizor, ale ten, co ma... Ja podbijam oglądalność na tak biologii. Właśnie, ten, co ma, może być. To się, właśnie... to się Specjalnie wyłączyłem Adblocka, <grym> tutaj muszę się przyznać, żeby obejrzeć jakieś reklamy, ale nic nie było. <grym> <grym> Jezu, szacenek najmocniej, nie ja wyłączyłem Adblocka. <grym> jest, całkowicie bez żadnych reklam można to obejrzeć, to jest w ogóle coś niesamowitego. <grym> No, a słuchaj, jak wspomniałeś o serialisie, to byłeś na tym serialisie właśnie w Katowicach na tej pierwszej edycji i ja ci się oglądało? By się Byłem i mam bardzo mieszane uczucia, w sensie przyjechałem do tych Katowic, boże, jakie to piękne miasto jest, tam no... Każdy... A było brzydkie, <śmiech> wiem coś o tym. Bardzo ładne miasto. W ogóle Spodek robi niesamowite wrażenie. Impreza odbywała się około spotka w Katowicach. Byłem tam o 11:00. Bardzo ciężko było zlokalizować jakiekolwiek wejście. Nie było żadnych informacji o wejściu, nic. Nie było żadnych ludzi. Ja tam wchodzę, taka malutka karteczka serialist tutaj. Okej. Okay. No, Była 11 i nie było ludzi. Były tam takie dziwne, opustoszałe barierki, jak było po całej imprezie już. Wchodzę tam i przywi przywitał mnie ochroniarz, który powiedział, bo widział, że jestem zdezorientowany trochę, panie, tutaj jeszcze nic nie ma, tutaj jeszcze nikogo nie ma. To się jeszcze nie zaczęło. Jest jedenaste, jak to się mogło nie zacząć? Do odebrałem swoją akredytację oczywiście. Schodzę tam na dół i widzę parę pustych stoisk z gadżetami, z seriali, takie jak są zwykle na konwentach. Eee, no, z gadżety, z teryli, komiksy i tak dalej. No Tam są pustki. Miejsce jest piękne, bo koło spotka w Katowicach mają naprawdę niesamowite centra konferencyjne. Jest wielka hala, eee, są mniejsze sale do prelekcji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Eee... Tak naprawdę, nie dostałem żadnego terminarza z panelami. Nie było nic. Była tylko informacja, jakie panele gdzie się odbywają, i jedyne informacje o tym, o której godzinie są, było, w, było na stronie internetowej i było przed, przed wejściem do sal konferencyjnych. Więc musiałem oblecieć wszystkie wejścia do sal konferencyjnych, i dopiero wtedy wiedziałem, jaki jest terminarz, mniej więcej. Mhm. A terminarz paneli był też, też kiepski, bo tak naprawdę. Cały ten event y, moim zdaniem był tropiony trochę na kolanie. Tam nie było praktycznie nic oprócz... Gdyby nie goście z Galifrey.pl, którzy, którzy zrobili bardzo dużo eventów, y, eventów y, paneli, tam nie byłoby absolutnie nic. Jak nie jesteś fanem Doktora Hu i jak nie jesteś fanem Gry o Tron, bo tam byli jacyś aktorzy jeszcze w piątek, nie, nie, nie przygotowałem się nawet, y, to nie miałeś tam czego szukać. Kiedy słabo trochę. Tak. Już potem w okolicach godziny 15 było trochę osób. Było jakiekolwiek zainteresowanie, ale to też nie było zainteresowanie takie jak cieszy się nawet SerialCon, SerialCon, który jest w Katowicach. Bo też byłem na pierwszej edycji SerialConu i no całkowicie inne wrażenie było. Tam to było wszystko przygotowane bardzo dobrze. Doszły mnie słuchy i jest duża afera o to, że... Ile mogło kosztować to wydarzenie? Milion złotych. W ogóle... What? Tak. Y miasto dofinansowało y całe wydarzenie i to wydarzenie kosztowało milion złotych. Gdzie się podziały te pieniądze? Bo naprawdę to były takie fustki. Naprawdę. Trzeba było płacić gwiazdę z gry No tak, ale ta nawet Do koszta. Hotel przyrodniczy. Nawet lewa. jeśli, no to to nie mogło kosztować miliona złotych. No, Kaman. Centra konferencyjne też tanie nie są, zapewniam ci. Wynajęcie budynków od kogokolwiek czy to są ogromne pieniądze. Okej, okay, ale sama jesteś jakby e, twórcą, koordynatorem, nie wiem jak to nazwać e, Kopernikonu, tak? No tak, tam jestem współpracownikiem. No właśnie. Z e, no sama wiesz, ile, ile kosztuje takie wydarzenie. Na pewno nie tyle. Tak... A czy wiesz co, w koszta nie mam wglądu. Hmm. O, ci powiem bo nigdy mnie to nie interesowało, bo nie jestem odpowiedzialna finansowo za coś takiego, więc finanse obok były. Teraz jest trochę afera zanimat animatsuri. Afera, no, to mi szkoda twórców, bo są 20 tysięcy w plecy. No, też bardzo przykra sprawa, jest dla fandomu. Przeinwestowali trochę. No, przykre, hmm. przykre, naprawdę. Ale organizowałam imprezy typu konferencje, więc no koszty są spore, wbrew hmm. pozorom. Znaczy najwięcej uciągnie sala zawsze. Sale, te konferencyjne budynki, im ładniejsze im bardziej w centrum, im lokalizacja, tym większe pieniądze sobie hmm. życzą. Każda atrakcja, każdy ten ściągnąć. Wiesz, to są koszty, których, mnóstwo kosztów, których nie widać. Koszty operacyjne, koszty hoteli, dojazdów, transportów. Tak, no tak. Wszystkiego. tak tam ja myślę, że to było robione, z, to, to był event robiony trochę z, z mocą, bo tam był przecież Tomasz Knapik, który miał bardzo, bardzo długi panel. Tam no pozapraszali tych gości trochę, tylko co z tego, jeśli no zainteresowanie było bardzo nikłe? W ogóle jest, jestem ciekaw Co to widzisz? Zainteresowanie było bardzo nikłe z jednego powodu. Jakiego? Z takiego, że na przykład ty niby wiedziałeś o tym, ale my totalnie nie. Dobrze. Ale... F, na ten, zwierz popkul... No, tłumacz się, tak. tłumacz się. Teraz tak, się teraz tłumacz, się teraz. zobacz. W cudzysłowie marketingu nie było w ogóle. Na Twitterze, przede wszystkim zobacz, serwis, którego ja je korzystam. Jest to Twitter. Na Twitterze, z, z Twittera na seriali pojechałeś tylko i wyłącznie ty. Ale serialkon też nie miał jakiejś wielkiej y wielkiej promocji. Ale jednak trochę osób pojechało, wiesz? serialką Bo nie miał... Znaczy serial ton na serial ton dopiero chyba się odbędzie, nie? No właśnie, no to jest konvent, to jest który odbywa się już od dwóch lat i ma dużo, dużo większe zainteresowanie. Nawet w tej pierwszej edycji było tyle osób, że no wiesz to całkowicie inna liga jest. Chociaż odbywał nie się no. kurczę w, w jakiejś księgarni, nie księgarni tylko y, jak to się nazywało? Bibliotece? bibliotece dokładnie. W bibliotece się odbywał. Uniwersyteckiej. Hmm. Tak naprawdę, no nie wiem, no nie wiem, co jest z tym spowodowane. Poza tym budżet był na tyle wysoki, że w Krakowie można było zobaczyć reklamy tego serialisu całego. W Krakowie. No, dlaczego to się tak stało? No, nie wiem. Wyszedł. Straszny target był, strasznie źle targetowali chyba w kwestii marketingowej. Możliłem. Pewnie tak. Bo no ja jak człowiek z fandomu, znaczy nie jestem strasznym człowiekiem z fandomu, ale gdzieś tam obok niego krążę i nie wiedziałam tak, o tym. Nie... W momencie, kiedy, <coughs> mi... kiedy Hubert powiedział, że ma akredytację i jedzie, to się dowiedziałem o tym konwencie. E, bo właśnie, to nie był konwent. Nie, wiem, czy to to nie konwent. był konwent. to konwent. Właśnie, to było, właśnie to, to się To jest festiwal. To jest międzynarodowy festiwal seriali. To festiwalem oficjalnie też jest nazwany pop popcorn. Boże, pytkon, Diana, pyrkon. <grym> tak, <grym> tak, tak w... na przykład właśnie. Tak, to są wszystko festiwale. <grym> to technicznie, nie wiem, czy w ogóle funkcjonuje w ustawie w imprezach masowych, czy czymś takim ten <grym> konwent. Ale to był taki taki już konwent, boże, konwent, festiwal taki dla mniej zaangażowanej może widowni. Nie wiem, no, no nie wiem, co, co było... E, główną Coś przyszłą, po prostu poszło tego. nie tak, tak i, i myślę, że, nie wiem, mi się wydaje, że drugie edycje mogą nie zrobić. Mogą nie zrobić albo ja na pewno na, na nim nie pojadę. Wolałbym już trzy razy na serial pojechać. Nie no, po, powiem tak, pojedziecie, uwaga, uwaga, w czerwcu na komiton w Warszawie. Tak, będzie. Tak mówiliśmy o... W ogóle, mówiliśmy Co? I jeszcze, czekaj, czekaj, spojrzałeś dobrze na datę, Piotek 2017. Tak, tak, tak. Czerwiec. Z tego, co wiem, to tego w Kielcach nie odwołali, no w sumie tak. W, nie odwołali w Kielcach tego, co ma być w no listopadzie. tak, tak, jest tak. cały czas. Właśnie to robią ci sami ludzie, czy to jest, po prostu nazywa się Comic Jeden to jest Comic polski, drugi ponoć europejski, a informacja wpadła dzisiaj, a że się uczę na kolokwium, to nie miałem czasu zrobić sobie. Tak, ale ja, ja z, w ogóle dostałem info od kolegi, ta, ten przez jakiś fanpage w ogóle dostał też, na fanpage'u się pojawiło, że ej zobacz, tutaj coś mówią, że w Warszawie coś będzie z komikami, nie? I ja tam patrzę, to komikon w Warszawie, takie co? Jeszcze Mandael. obok domu u mnie, <śmiech> nie wiem, ja mam tam rowerem 10 minut do tego miejsca. No właśnie. Czy wiemy, gdzie będziemy mieć matę? <śmiech> <śmiech> Hubert, śpimy u ciebie. <śmiech> Ale tak, no, będzie Hakomicon i odbędzie się 10-11 czerwca 2017 roku właśnie w Warszawie, więc trzeba śledzić dokładnie tak. temat, bo... No nie mamy żadnych informacji. M nie ma nic, dosłownie, mhm. wiemy, jest poznana tylko i wyłącznie data i miejsce, nie? Mhm. Tylko i wyłącznie, nic więcej, w ogóle nie wiadomo, kto tam będzie, co tam będzie i tak dalej... Może liczą, że to jest, wiecie, kula śnieżna, samo napędzające się. Ludzie będą sami nakręcać ten hype i to nie będzie w ogóle potrzeba marketingu nic. Być może, zobacz, sami rozpędzamy trochę kula kogoś. Samo to, że to się nazywa Comic Con wystarczy chyba. Mhm. Wiecie, co to są niuanse z myślnikami, nie, myślnikami tak, ale nie w tym nie ma, że nie w samej wymowie się liczy. Mhm. No tak, mówisz o comic Conie. nie będzie patrzył, czy to jest myślnikiem, czy bez. Mhm. W ogóle ten oficjalny Europej... amerykański San Diego Comic-Con się do to nie, nie przypieprza? Nie, bo nie mają zatwierdzoną tylko Dobrze, jedną nazwę. Dobrze, ale to jest bardzo podobna nazwa. W sensie jakbym na, nie, produkt o nazwie Coca-Cola bez myślnika nie, nie mógłby się pojawić na rynku. Nie może mają to po prostu gdzieś i tyle. Ja myślę, że, że to jednak jest jakakolwiek licencja z comic conem Czyli jakaś wiadom z USA do Kielc? Nie, jaka, jakaś współpraca <gry> musiała pójść, jakkolwiek. Hmm. No być może. No tak to, czy to, to, to nie, nie mamy silnika, żeby nie było. Tak, tu nie mamy silnika. Nie ma? No zaraz <gry> sprawdzę. W e... Warszawie. Z tego co widzę. A Komik Con, ten Sandiego nie jest pisany łącznie? To jest w ogóle jakaś totalna mięska, bo sama organizacja, <głos> która się tym zajmuje, to jest Komik Myślnik Con Polska. Teraz sam Komik Con Warszawa nie ma w logo myślnika jest ze spacją, a ten oficjalny... Oficjalny ma taki... myślnik. Comic Con International ma no myślnik. właśnie. To jest tworowane, z Wiecie, to jest lepsze? A jeszcze w... ten komikon warszawski? <gulowano> Wlogu, w vlogu ja, w komikonu nie mam myślnika. <gulowano> nie ma, nie ma, nie ma. Więc... A ten komikon warszawski i kielecki to też chłopie nie wiem. No. I to jest... Dobra, może wrócę z ilością informacji o kupę konie. Bo teraz tu nie ma szans, żebym ja cokolwiek widziałam. <gulowano> Nie, ja nawet, nawet specjalnie nie widzę tutaj jakichś innych in, informacji tak na, na szybko. Wi wiadomo, że to ten komikon, będzie Europe ten w, Kiele, w Kielcach i tyle. O, no właśnie, jedyny... a w Warszawie ja nawet tego nie widać. Czy to będzie Europe? Czy... Nie, nie, nie, nie widać. No się posrało strasznie z tym. No, ktoś, ktoś... Będziemy obserwować. będziemy obserwować po prostu. No, dokładnie. Próbuję dotrzeć szybko, na szybko jeszcze do informacji. Ale widzicie, reklama poszła, bo jakby to się nazywało, nie wiem, Pop Culture Day czy coś takiego, byśmy o tym w ogóle nie rozmawiali, a tak? Możliwe, że nawet będziemy w Kielcach i będziemy w Warszawie, więc sama nazwa już nas troszkę naprowadza na to, żeby, żeby tam się zjawić. A wiesz, że to jest miecz obosieczny i my teraz mamy dużo większe oczekiwania od, niż przy dniach popkultury na tak, przykład? Tak, yy, mamy dużo większe oczekiwania, a to będzie pierwsza edycja, więc yy, raczej one się nie spełnią nawet. Dajmy im szansę, no miejmy te marzenia. No hello. <głos> zobaczymy, zobaczymy na razie najbliższe targi, konferencje, konwenty to mamy tak naprawdę najbliższy, najbliższy to jest Warsaw Games Week, Kopernikon, tak, halo. Kopernikon, Ko, Kopernikon, halo Kopernikon, tak, no. Kopernikon, który jest za tydzień dwa dwa, dwa. za tydzień tak, jak tego słuchacie <laughs> no to, to chciałem powiedzieć <laughs> Zapraszamy. Ja, a, później, a później Wars of Games Week, gdzie też, nasz, te, tez, też nas zobaczycie. No dobra. Myślę, że możemy kończyć ten odcinek. Tak mi się wydaje. Piszcie tam do nas na, w komentarzach na, na stronie. Subskrybujcie w, w aplikacjach podcastowych. Subskrybujcie na YouTubie, bo na YouTubie tam ciągle dużo są Komentarze, ościc. komentarki. No to o komentarzach napisałem. Powiedziałem. Jak? Ale nie. No, komentarze no, podziękować za ciężko. komentarze. Halo, gdzie? A, podziękować za komentarze. Właśnie, komentarzy. bo ja chciałem się jeszcze odnieść do jednego komentarza. No to mów. E, czekajcie, bo muszę wiedzieć, kto go napisał. Widzicie, o jesteście tobie... bardzo, bardzo nieprzygotowani. Tak, mówię o tonym. Chłopie, chciałem ci odpisać, ale stwierdziłem, że odpisanie, <głos> odpisanie jednym zdaniem, masz rację, będzie bardzo niegrzeczne. No więc powiem ci, masz rację na tak, podcaście, tak? tak? Tony, masz całkowitą rację odnośnie Black Mirror, ale szczęśliwy ci, którzy nie widzieli o tych błędów. No, mi się Black Mirror bardzo podobał i, i myślę, że Dominikowi też. I no, Nawet tych błędów nie zauważyliśmy. W sensie, to było, to się tak dobrze oglądało. To wszystko. To dziękujemy za komentarz. Tak. Dziękujemy. Wy, wypisujcie bo idziemy na może wam taki Hubert odpowiedzieć bezpośrednio na podcaście, a nie w formie. Dwoma zdaniami. Dwoma z... no. to już wiesz. <laughs> Zawsze coś. Dobra, no to tak jak mówiłem, piszcie subskrybujcie, Lajkujcie retwitujcie i tak dalej Wszystko co, co, co możecie <śmiech> Chcieliśmy jeszcze A, podziękować mam... Izakowi.pl Za komentarz <śmiech> No, no ciągle na... Piotrze, ty jesteś w ogóle Nieprzygotowany Chcieliśmy pozdrowić Izaka.pl no. I, i, i, Tak, zasługuję IZ Zawsze jest ciągle, ciągle, ciągle jest z nami i ciągle nam wypisuje Więc bardzo za to dziękujemy, jest, jesteś super chłopie bo jako jedyny tak naprawdę z odcinka Popsujemy do odcinka. mocno, szanujemy mocno. Coś, coś robisz w ogóle. Więc wiesz, cool. Dobra. Dziękuję dzisiaj w, za wystąpienie w odcinku Dianie Bąbel. Pa, pa. Dominikowi Kopalskiemu, który nam przysypia. Nie przysypiam, dziękuję pięknie. Hubertowi wejdzie. <laughs> Cześć. Odcinek prowadziłem ja, Piotr Zaborowski. I słyszymy się już za dwa tygodnie. Hej. Oglądajcie artystów. TV... tvp 2. <głos> Piątki. Dobrze. Reklama poszła. Tak. poszła Nic, nic na to, za to nie zapłacili. <głos> <głos> Jeszcze. <głos> Jeszcze.